Jest to jedna z wielu przypowieści, w których Pan Jezus mówi o tym, żeby czuwać, żeby nie być zaskoczonym, kiedy On przyjdzie. I to jest przekaz tej przypowieści. A cała ta reszta jest tylko barwną, jakąś, jakimś tłem do tej nauki czuwania. Więc myślę, że w każdym aspekcie winniśmy być czujni. Bo teraz pytanie, co to znaczy mieć Ducha Świętego? Jak niektórzy mówią, że to Duch Święty ta oliwa, tak? No przecież one wszystkie miały tego Ducha najpierw, nie? Tylko jednym się spalił ten duch, a tym drugim już, a te drugie miały więcej tego ducha, tak? w bańkach dodatkowo. Czyli jedne miały tylko w lampach tego ducha, ale im się ten duch spalił w tych lampach, skończył im się, a reszta miała w bańkach dodatkowego ducha. No to to jest moim zdaniem bardzo dziwna interpretacja, jeśli chcemy. A co to były te bańki, w których one miały ten olej? Hmm. Gdzie tego ducha można trzymać, w jakiej bańce, jaką bańkę trzeba mieć, żeby ducha trzymać. No, wydaje, materiały mi się, tym, więc... wydaje mi się, że to jest błędny kierunek interpretacji tych przypowieści. Amen. Kiedy zaczynamy doszukiwać się wyjaśnienia każdego elementu przypowieści, Jezus nie opowiada ich w takim celu. Jezus daje konkretną lekcję, dlatego mówi, dlatego czuwajcie. <śmiech> bo nie znacie dnia ani godziny. I to jest lekcja, którą powinniśmy wyciągnąć, żeby czuwać, a nie teraz wczytywać nasze wyobrażenia, bo gdzieś tam w innym miejscu faktycznie jest Duch Święty z ilustrowanej olejem. Tak? No, ale to nie znaczy, że wszędzie, gdzie Biblia używa oleju, mamy Ducha Świętego. Duch Święty jest czasami ogniem, a w innych miejscach ogień jest sądem i gniewem, czyli teraz jak zdecydujemy, czy to jest Duch Święty, czy to jest sąd, czy to jest kara? No kontekst nam pokazuje, tak? Kontekst, o czym jest mowa, do, do, jaka jest lekcja z danego fragmentu. Więc teraz nie możemy z, z jednego miejsca przenosić tak arbitralnie do innego miejsca. Kiedy Pan Jezus mówi o ptakach niebieskich, które dziobią to ziarno, to teraz wszędzie, gdzie mówi o ptakach niebieskich, to mówi o demonach, które kradną słowo? No to byłoby absurdalne, jeśli byśmy w ten sposób podchodzili do Biblii. Niektórzy tak robią. Po prostu sobie łączą jakieś fragmenty z różnych stron i tworzą jakieś tam swoje no, nauki. Ale pytanie, czy o to chodzi? Czy taka jest lekcja, jaką Pan Jezus daje? tych różnych miejscach, gdzie posługuje się tymi obrazami. Musimy zawsze zobaczyć, jaka jest lekcja. Czego Pan Jezus tutaj naucza? A mogę się spytać o, o kolejną przypowieść, tam o talentach. To właśnie tak talent, co, co, co to jest? Bo są różne jakby też interpretacje tego. Tak się kontekście Znowu, jaka jest lekcja tej przypowieści? Rzucznego sługa, życie w ciemności. Czyli Nie mamy mówię. użytecznych pracowników i mamy nieużytecznych. I teraz czym jest, są te talenty? No są, są czymś bardzo cennym, tak? Talent oznaczał, nie pamiętam jaką tam, ale to dosyć dużo. Złocie no. 65. No, tam różne są, różne są... Ale, ale, ale czego? Kila, tak? Tak, czy złota, czy srebra tam nie jest powiedziane. W każdym razie była to znacząca jakaś suma, tak? Pieniędzy. Czyli chodzi o jakieś rzeczy, które... Pan dał swoim sługom. I teraz różne rzeczy nam dał. Jednemu dał tylko możliwość leżenia, całe życie w łóżku i modlitwy. Są ludzie sparaliżowani, są ludzie bardzo ograniczeni, którzy nie mają wiele rzeczy, ale coś mają. Mają życie, mają rozum, mają możliwość szukania Boga w taki czy w inny sposób, a inni znowu mają mnóstwo rzeczy, mnóstwo możliwości. I teraz... Ta przypowieść, widzę, że uczy nas, że cokolwiek Bóg nam dał, jesteśmy zobligowani, żeby tym obracać dla Jego chwały. I będziemy rozliczeni z tego, co robimy. Natomiast teraz, jak zaczniemy doszukiwać się dokładnie, co to jest, no myślę, że to trudno określić. Wielu ludziom różne cenne rzeczy zostały dane. Jednemu zostało dane więcej, drugiemu zostało dane mniej i według tego, ile nam zostało dane, według tego będziemy rozliczeni i zdamy sprawę. I jeśli zmarnujemy to, co Bóg nam dał, no, to ja będziemy, no, czy, czy nie będziemy używać, no to, to nam to też zostaniemy pociągnięci do odpowiedzialności przed Bogiem. Więc Jesteśmy wszyscy odpowiedzialni za to, co nam Bóg dał. Myślę, że tutaj jakby wydaje się, że że jakby ważniejszą lekcją płynącą z tego jest to, że mamy coś, czym powinniśmy obracać. I to jest tak myślę ważniejsza lekcja, ale widzę tu dodatkową taką, że wyraźnie jeden dostał mniej, drugi dostał więcej. I też powinniśmy pamiętać o tym, że by jakby nie porównywać się jeden z drugim, hmm. bo to może być złudne, zgubne, hmm. niepotrzebne, tak? Każdy ma swoją miarę i swoje talenty i niech nimi obraca tak jak mu jest no, przydzielone. Hmm. Ja myślę, że każdy wie jaki ma talent, każdy doskonale wie, hmm. co Czym go Pan Bóg obdarzył? I czy, czy on tym służy mm. dla braci i siostr? Czy tylko bierze? Mm. Czy, czy daje? Mi się wydaje, że to będzie też rozliczone, nie? Mm. Tylko no, powiedziałaś. Się powiedziałaś tak y, dość stanowczo i odważnie i byłoby mm. super, jak było. Y, ja osobiście. Y, Właśnie uważam, że potrzebujemy jakby rozpoznać, co jest naszym tutaj powołaniem. Myślę, że nie każdy, myślę, że niektórzy tak. Niektórzy wiedzą, co jest ich powołaniem, realizują to, ale myślę, że, że to to jest za daleko posunięte stwierdzenie, że każdy dokładnie no wie Kasia właśnie mówi, ja nie, ja nie wiem, wie, na Kasia mówiła, ona nie, nie. wie no, czyli czy tak, czy widzisz, już, już jakby tak, tak. Dobrze, się wyjaśnia, to to to to że nie każdy, to... nie każdy, nie każdy jednak mm -hmm, mm -hmm. ale dobrze, to skoro Ty uważasz, że każdy to powiedz, dlaczego tak uważasz, żebyśmy też zrozumieli, dlaczego tak myślisz no każdy wie, jakie ma, jakie ma zdolności, o to, o to chodziło jakieś zdolności Pan dał. no i czy to wykorzystujemy? I innych ludzi, nie tylko w kościele, ale i nawet niewierzące osoby, nie? Tylko y, trzeba zadać sobie pytanie, dobrze jakby to zdefiniować, no. doprecyzować, czy słusznym by było y, taka analiza y, tego, co wydaje mi się, że jest moim tak zwanym, powiedzmy, słowiem talentem, talentem, talentem, czyli tak, ja na przykład jestem mm, nie wiem jak, odważny w rozmowach z ludźmi, na przykład, tak? Albo odwrotnie jestem. taki, raczej, taki, obawiam się, tak, tak nie jestem taki szybki do rozmowy z ludźmi, tak? Czy na podstawie tego, jakie, że tak powiem, naturalne Talenty w sobie rozpoznaje. Chcę y, Odnieść to Jakby do Do, do tego y, Stwierdzenia y, Do tego zostałem powołany Skoro mam takie, takie naturalne talenty I od razu zadając pytanie, Odpowiadam Myślę, że czasami tak Czasami te nasze talenty Które mamy Panów może wykorzystać a czasami wręcz odwrotnie. Weźmy przykład Mojżesza, tak? który totalnie w oczach ludzi nie nadawał się na przywódcę ludu. On był jakiś tam miał problemy z mową. On mówi ja nie, absolutnie, ja się nie nadaję. On sam miał w sobie takie zdanie. Mojżer, I jego Pan tak, wybrał tak, ja i użył. Także objawiła się tutaj Boża moc, nie jego naturalne obdarowanie talentu, tak? Nie wiem, jakie by tu przykłady jeszcze wziąłeś. Tak myślę o Saulu. No, Saul, przywódca. przystojny, wysoki, o głowy wysok innych. Ludzie patrzyli na niego i mówią, o, to jest nasz król. Co się okazało? Nie bardzo. Nie bardzo. Ktoś inny, jakiś pastuszek, Dawid, Malutki. został wybrany na króla, tak? nikt go nie, nie, nie, nie, nie wybierał. Ja nie, jakby nie, nie chcę, że, że atakować Ciebie, czy co, no, tylko to tak nie rozważamy, tak? Rozważamy to. I, I pytanie, właśnie, czy naturalne nasze talenty, powiemy, no tak, ja, nie wiem, co tu jeszcze powiedzieć, no załóżmy, no dobra, to akurat ja się nie Pięknie. jestem, ale załóżmy, jestem bardzo inteligentny i w związku z tym pójdę do inteligencji i będę z nimi im będę głosił Ewangelię, tak? Taki sobie powołanie wybrałem, tak? Czy to by było właściwe? Może tak, może nie. I tu jest moje. Ja myśli myśli raczej sprawa. Bardzo przyziemne, tak jak na, na najbardziej. To malować ten coś. No, przepraszam, a nie, nie ma jakiegoś. Umiem sprzątać, mówię czy Mówię w piśmie. To lepiej, że. poczekaj, bo się Ja tym. Umiem, umiem sprzątać, pomagam komuś sprzątać. U, kto inny umie nie się nie. opiekować kimś tam, ma takie, ma serce czułe zachowy, dla chory, no, dla... O, o, o bardzo przyjemnych sprawach. Mówiłem o inteligencji, o, o tym, że tak, tak. się. jest, jest ta lista, są sprawy przyziemne, ale nie możemy na nic skończyć. Mamy też no, inne powołania, inne no, uzdolnienia, obdarowania. Ale Także nawet do usługiwania przy stołach, to wybrali właśnie braci ja pełnych ducha świętego. Nie? Tak jest, siedem. Tak, no, no. czyli naturalne zdolności do usługiwania przy stołach nie były no, decydujące. Nawet nie były decydujące, tak. tylko musieli coś ducha świętego. Wysok, wysoka duchowość tych braci no. była tym, co zdecydowało, że, że oni byli wybrani no, do usługiwania no. przy stołach. Także, no, szeroki temat się okazuje. No, tak, tak. tak rzeka bo jedną rzeczą jest rozpoznanie jakiegoś takiego, nazwijmy to, jakiejś służby w Kościele, a inną rzeczą jest właśnie to, co mówisz. Mamy mnóstwo rzeczy, które dostaliśmy i teraz pytanie, co z tym robimy, jak tym gospodarujemy, tak? czasem, pieniędzmi umiejętnościami takimi czy innymi. Więc myślę, że tutaj to są dwie różne rzeczy, że wszyscy coś otrzymaliśmy w takim naturalnym sensie. Czas, mówię, pieniądze, zdolności takie i owakie, jakąś wolność, czasami jakieś ograniczenia, ale jesteśmy gdzieś w jakimś miejscu naszego życia i teraz czy w tym służymy naszemu Panu, czy to, co mamy... Czy to wykorzystujemy, staramy się wykorzystywać dla Jego chwały? Czy myślimy o sobie? Czy skupiamy się na tym, żeby jak ten zły sługa, który zaczął wykorzystywać innych i bawić się, i hulać, i, i żyć no, egoistycznie? Więc myślę, że to jest nasze pierwsze pole służby Panu. A kiedy to robimy wiernie? Kiedy jesteśmy wierni w małym, w tych właśnie drobnych rzeczach. Wtedy też Pan wskazuje nam większe rzeczy. Wtedy nas stawia nad majątnością większą. Jezus mówi, jeśli ktoś nie jest wierny w tej mamonie, to mówi, jak, że będą mu powierzone większe, większe pan, pan, dobra. Tak? Jeżeli ktoś w tej niesprawiedliwej mamonie jest niewierny, to jest pierwsza rzecz nasza. Jak rozporządzamy pieniędzmi chociażby? czy szastamy, czy skąpimy, czy, się, czy też szukamy, jak tutaj podobać się Bogu. tak? Czy jesteśmy hojni, ofiarni, pomocni. No tak Pan Jezus mówi, tak? że musimy być w tej sferze wierni, żeby być postawionym nad czymś większym. Chociażby to jest jeden z przykładów, który sam Pan Jezus, do którego się odwołuje. Czyli, czy ja dobrze zrozumiałam, że nie każdy jest powołany do jakiejś służby. To znaczy... A każdy dostaje jakby talent, ale do służby... To znaczy, półkretnej. ja myślę, że to słowo służba to znowu jest takim Nie słowem, powiem. które czasami urasta do rangi jakiegoś stanowiska, jakiegoś wyraźnego określenia zakresu zadań. Myślę, że wszyscy jesteśmy powołani do służby Chrystusowi. Jeśli On jest Panem, no to automatycznie jesteśmy Jego sługami. I jeśli miłujemy siebie wzajemnie, no to ta miłość właśnie polega na służbie sobie wzajemnie, tak? Że nie jak usłużyć bratu siostrze. I to ma przeróżne wymiary, więc tutaj. No i to jest służba. No i, i, I to jest służba, do której wszyscy jesteśmy powołani. A jeśli Pan zechce nam powierzyć jakąś tam dziedzinę, no to jest jego decyzja w jego czasie i w jego sposób. Ale myślę, że czasami nawet to nawet to nie jest konieczne, że my możemy służyć i być naprawdę na użytecznymi sługami, nie mając takiej wyraźniej zakreślonej dla nas w naszym hmm. mniemaniu czy w rozumieniu innych, ale to nie znaczy, że nie służymy czy nie możemy służyć. Jakoś to sprzęgło z darami yy, yy, yy, dodać to, ktoś ma Ewangelizacji, tak? I jakby to jest z, tym, z tą służbą Jego tak? mm -hmm. związane. No ale to czytamy, że to znowu Pan wyznaczył Jego tak. nauczycielami, prorokami, apostołami, ewangelistami, więc to jest Jego decyzja, kiedy On widzi, dlaczego to są Jego wyroki, kiedy On wyznacza pewnych ludzi. Pytę, czy wszyscy są? Nie, nie wszyscy. Więc niektórzy są, ale to nie znaczy, że reszta nie ma nic do roboty. No nie, jeżeli jesteśmy członkami ciała Chrystusa, to czytamy, że w ciele Chrystusa wszystkie członki mają swoje zadania do wykonania, swoją funkcję. Nikt nie jest bezużyteczny. Piotr też pisze. można powiedzieć, że to są talenty, tak? No, w tym sensie właśnie. Tylko myślę, że dobrze by było powiedzieć, że. To, co Pan Bóg daje, to jest jedno, czyli to darowanie, wybranie do czegoś i teraz kończy się, że tak powiem, tutaj Boża część i zaczyna się nasza, tak? Co my z tym zrobimy? Czy okażemy się tymi sługami dobrymi? Dostałaś pięć talentów, to przynieś kolejnych pięć. Hmm. Tak, Pomnażam. Nie bądź tą, która ten talent zakopie. Dlaczego jest to wezwanie do nas? Dlatego, że ciąży na nas jakaś odpowiedzialność. Tak? Czyli nie możemy teraz powiedzieć, Panie Boże, Ty mi nic nie dałeś, Ty mnie w żaden sposób nie uzdolniłeś, czyli ja w zasadzie nic nie muszę robić, tylko czekać aż Ty mi uzdolnisz, poprowadzisz i po prostu za mnie zrobisz wszystko, co jest do zrobienia. I może ja to nieudolnie nazywam, ale na dzień dzisiejszy tak to rozumiem, że jest jakby Boże działka, którą Pan Bóg robi w idealny sposób, bo on tego na pewno robi dobrze, i później nasze zadanie, tak? I pytanie: czy my jesteśmy dobrymi sługami, i czy dobrze pomnażamy te talenty, tak? Czy używamy je? Hmm. No, ale to mm, tak. znaczy, że nie zawsze wiemy, co otrzymaliśmy, ale nie ma tak, żeby, żeby ktoś nie otrzymał, bo nie ma tutaj sługi, który otrzymał zero talentów hmm. i miał przynieść hmm. cokolwiek, tylko każdy dostał. Mniej tak. lub więcej, ale każdy dostał. Ja myślę, że z jednej strony wiemy, ile mamy czasu, ile mamy pieniędzy, myślę, ile ktoś mamy no, tych takich ktoś rzeczy, oczywistych. I myślę, że od tego musimy zacząć. W tym musimy być wierni. W tym, co mamy. Bo jakby tutaj czasami upatrujemy się takich... Zobaczcie, kiedy Bóg powoływał ludzi. Kiedy Bóg powołał Mojżesza. Kiedy On pasał oce swego teścia. Bóg często przychodził do ludzi, kiedy oni wykonywali swoją zwykłą pracę. Kiedy przyszedł do Gedeona do Jewtego, do innych. No, często znajdował się przy wykonywaniu jakiejś tam no, roboty do Apostołów. jaką jak ja z tego lekcji. Hmm. Nie, no to tak. Tak. ja bym powiedział, że właśnie te przykłady, które podałeś, to jest coś, co kieruje nas w tą stronę, że yy, yy, obok tego, co normalnie robimy, wiedząc, że możemy robić, pojawia się coś. Takiego, że jest jakieś szczególne Boże powołanie do czegoś, tak? Mhm. I gdy mhm. mówimy o różnych służbach w kościele, to pewne służby mhm. y, niekoniecznie muszą być właśnie wynikiem takiego naturalnego zadziania się, tak? Mhm. No, y, ktoś tutaj zawsze. Y, Zamiatał, no to znaczy, że Pan Bóg powołał go do, go do zamiatania. Może nie, może powołał go do czegoś innego. I pojawia się to Boże powołanie mhm. i okazuje się, że on już nie, nie zamiata tutaj, tylko teraz nie wiem, co robi. Ale właśnie, Pamiętaj. chociażby to, że wcześniej zamiatał i że miał to serce w tym zamiataniu mhm. i robił to dla chwały Bożej i nie uważał, że to zbyt niskie zajęcie dla niego, to są te elementy, które wydaje mi się, są niezbędne, żeby Bóg dał coś większego. Tak, ale Jeżeli żeby nie skupić tej myśli, którą chciałem przekazać, mm -hmm. że yy, rozmawiamy o tym, że pewne rzeczy możemy łatwo rozpoznać. No tak, ja mogę iść pozmywać na ciebie, bo, bo czemu nie? Idę, mam dwie ręce i idę <coughs> i to robię mm -hmm. i jest ok. Ale chodzi o to, że czasami jest takie szczególne Boże powołanie i żebyśmy to rozpoznali, chociażby też ta modlitwa, że Żniwo wielkie, robotników mało. No, hmm. czy ktoś z nas myśli o sobie yy, tak w marszu, tak, <grych> czy jestem tym robotnikiem? No. Tylko yy. zobacz, daj właśnie, co w sytuacji, kiedy yy, wszyscy zjedli i nie ma nikogo, kto by poszedł umyć te naczynia. Kiedy wszyscy jakby się nie poczuwają do tego, żeby zmywać, albo myślą, nie ktoś inny zmywa. Pytanie jest, czy to jest grono ludzi, z których Pan Bóg może wybrać kogoś do zajęcia się jego dziełem. Jeśli tak, jak Jezus mówi, ja jestem Panem waszym, a ja myję wasze nogi. A wynik z was się nie pokwapił, żeby umyć reszcie nogi. Ja, wasz pan nauczyciel, dałem wam przykład abyście i wy tak czynili. Ja rozumiem tutaj to właśnie, że ci ludzie, którzy służą jak tylko mogą, w czymkolwiek mhm. mogą, w najdrobniejszych, najbardziej prozaicznych rzeczach, to są ludzie, których Bóg wybierze do większych rzeczy. Ci natomiast, którzy siedzą, myślą o sobie, myślą po prostu... Niech inni ich obsługują, niech inni wokół nich chodzą. To są ludzie najczęściej bezużyteczni w każdej sferze. No, przykro to powiedzieć, ale taką dostrzegam regułę. Ci, którzy są chętni do zrobienia czegokolwiek, to są ci, których Bóg powołuje do rzeczy większych. Okay, ale znowu. Jakby to, to jest ta zasada, którą dostrzegam też w Bożym Słowie. Ludzie y, wierni w małym szukający, jak usłużyć innym, jak być użytecznym dla innych, jak uwielbić Jezusa w czymkolwiek. Tak. Amen. Ale znowu, żeby teraz nam nie umknęło to, że jesteśmy, obracamy się teoretycznie, tak, w gronie osób, które są tymi sługami. Służą, tak, ten zamiata, tamten... Nie wiem, układa książki, ten krzesła ustawia, ten głosi słowo Boże, tamta wita braci i siostry, jak przychodzą z uśmiechem. Różne historie w Boży się wydarzają i załóżmy, że rozmawiamy tylko w gronie i są pewne powołania, które to, co chciałem powiedzieć, to nie, że jakby w naturalny sposób się zrodzą, bo mogą takie być ale są takie jakieś szczególne, że Panu przychodzi do Gedeona i hmm. nagle stąd, tutaj, tak, to chciałem powiedzieć. No to, tak, to, to tam. tyle, że znowu nie, nie dyskutując z tym, zgadzam się, tak jak mówisz. To, co próbuję powiedzieć jakby z drugiej strony, to to, że czasami człowiek może czekać na jakieś moje powołanie i oczekiwać właśnie bycia ewangelistą bycia prorokiem, jakieś duchowe rzeczy, a po prostu wokół brud, bałagan i życie po prostu bidne. No i wtedy takie, takie bajdurzenie, takie bajdurzenie o wielkich rzeczach, kiedy no nieporządek w życiu. Jak apostoł Paweł mówi o braciach, którzy mają być starszym, no to od czego zaczyna? Zaczyna od ich charakteru, od ich życia rodzinnego, od ich y, bycia wolnym od nałogów. No, Dobrej jacy dnia. to są ludzie, tak? Co, jak oni żyją? No, od tego, nie? Mówi, więc nie to, czy oni mają powołanie, żeby być, nie ja no, wiem. To jest to jest no, ale to znowu się, sprowadza, znowu się sprowadza do tego, że jeśli w małym byłeś wierny, no to i w tak. dużym. Tak? Dokładnie, więc to, to tak to działa. Jeżeli ktoś źle traktuje swoją żonę, dzieci, jest nieuczciwym pracownikiem, no to gdzie tutaj jakieś duchowe rzeczy oczekiwać, że on teraz będzie, no to wręcz niebezpieczne. Nie? Więc tutaj na pewno to nasze codzienne życie, te małe rzeczy, to, to, jest, to jest fundament. Codzienna nasza wierność Bogu w małych rzeczach. I tutaj okazuje się, czy naprawdę go kochamy, czy rzeczywiście jesteśmy zdolni do tego, żeby służyć. A, a czekanie na wielkie powołanie bez, mówię, tego codziennego życia, no, lepiej, żeby takich ludzi nie powoływać jeżeli oni no, nie są zainteresowani, żeby służyć innym i, i czynią to, co mówię, drobne, z radością, z ochotą, a dopiero jak ich postawisz nad wielkimi, rzeczami. kiedyś pamiętam, taki mam obraz, cały czas to pamiętam, taki jak chodziłem do kościoła rzymskiego, yy, na ścianie był, były taki wymalowane ci święci katolicy mhm. i tam był chyba Stanisław Kostka i tam był właśnie taki napis, że yy, Jestem powołany do wyższych rzeczy. To tak dzisiaj, to pamiętam, to wiecie, mnie obraz tego świętego Stanisława Kostki, nie? jego o tym rozmawiamy, to widzę to. I teraz ja nie znam jego żywota. Może to był faktycznie człowiek powołany do wyższych rzeczy. Nie mam pojęcia, ale jakoś tak, jako dziecko tak na to zawsze tak patrzyłem. On tam tak siedział, takie... znaczy tam był namalowany, gdzie ja siedziałem, często widziałem tak, ten jego, do wyższych rzeczy. Nie? Tak. Widzisz, tak się no. napatrzyłeś. Teraz uczysz. Eee, no, ale właśnie zaczynałem od tych małych rzeczy. Zaczynałem od właśnie tych najniższych rzeczy. I, i wiem, że to nie zaczęło się od, od, od głoszenia kaza. Nie? Zaczęło się właśnie od bardzo prozaicznych, niskich rzeczy przez długi czas w różnych miejscach. Do tego się nigdy nie wzdrygałem. Wiedziałem, że po prostu chcę robić jak najlepiej to, co mogę zrobić dla kogokolwiek. I myślę, że no, nie wyobrażam sobie inaczej. No? I do dzisiaj, jak coś jest do zrobienia takiego, to ja nie czekam, aż ktoś zrobi, tylko idę i to robię. No właśnie, to, to bym, o tym chciałbym porozmawiać. <grym> nie <grym> da, że, <grym> bo, to że... Bo to, że tak powiem, to jak najbardziej Ci się chwali, ale czasami, yy, aż jestem po pierwsze zastydzony, po drugie, myślę sobie, coś tu nie gra, że Paweł robi za dużo rzeczy, tak? I akurat wyszła kwestia służby w Kościele, czy służb w Kościele i wierzcie, nie wierzcie, no uwierzycie mi, no bo dlaczego mielibyście mi nie uwierzyć? Właśnie rozmawialiśmy z Pawłem, że widzimy taką potrzebę, żeby w naszej społeczności temat służb yy, jakby... Poruszyć i, i uporządkować. Że są pewne rzeczy do ogarnięcia, i, i jakby brakuje nam tego takiego usystematyzowania tego i po prostu, że ktoś się w coś zaangażuje i będzie za to się odpowiedzialny i to będzie się właściwie kręciło, a nie po prostu większość rzeczy Paweł tu, tamcian i yy, widzę to jako słabość i mówię to wyraźnie i tak. No, ale to już te, te, te rzeczy były poruszane i dopóki to nie będzie tak, że służby będą rozdzielone w jakikolwiek sposób, to nigdy nie będzie dobrze, bo jak będziemy czekali, aż ktoś się zgłosi sam do czegoś, a może nie mamy takiej osoby, która i jakby, jak nie będzie podziału jasnego i wtedy możemy sprawdzić, czy ktoś się nadaje na to powiedzmy tam stanowisko, tak, albo się nie nadaje, więc będziemy się modlić i prosić i spróbować może innego, ale dopóki to jakby nie zostanie... No wśród chętnych oczywiście, no bo nikogo nie możemy zmuszać, ale dopóki to nie będzie wśród chętnych rozdzielone, to, to tak będzie no, ubolewać tak. nad tym zawsze. Dlatego jakby my tutaj to, to nie wiem jak to wam brzmi, ale my jesteśmy tymi, którzy chcemy to, to poprowadzić, pokierować, tak? Żeby to nabrało rumieńców. Nie teraz, że oczekujemy, że to się samo zrobi, tylko że chcemy o tym rozmawiać i to zrobić. Także miejmy nadzieję, że... Chciałoby się żeby każdy widział te potrzeby i sam chętnie za nie się wziął bez wskazywania, ale wiemy, że tak to nie działa niestety. No, nie ma szans, tak, że, że wyznaczali. Pewne rzeczy to trzeba się określić, się określić, wyznaczyć, bo to czasami nie wynika ze złej woli, po prostu niektórzy jakoś Ktoś nie mają. się nie takiego... czuje na siłek, bo, bo może, no, bo, bo za krótko jest zboże, bo to bo różne są czynniki, a, a gdyby no. dać jakąś małą działkę, to... Tak, tak. Więc na pewno tutaj potrzeba jest organizacji tego lepszej i, i jakiegoś takiego rozdystrybuowania tych tak różnych myślę, powinności. Tak jak na tej, jak była ta lista, to było chyba... Do Agapy. Do, do Agapy, czy do... Tak, no. wtedy, wtedy się bracia siostry wpisywały. Mhm. Tak. Coś w tym stylu, w tym tak. Wiele rzeczy dzieje się spontanicznie i wiele rzeczy jest robionych przez różne osoby. Tak właśnie jak mówimy, że ktoś widzi potrzebę i nie czeka, tylko bierze i robi. Nie, ale że są to nie inne... jest tak. że, że, tak, tak. że, że jest tragedia, tak? to nie to chciałem powiedzieć. Może mm. to tak zabrzmiało, ale nie. Chcę powiedzieć, że są pewne potrzeby większe niż mm. to się dzieje. I mm. tylko tyle. Mm. Coś jeszcze w tym temacie, czy jakimś? No, aha, nie, w Kasi, na tej grupie domowej rozmawialiśmy o modlitwach Krzysiek. <grych> I, e, nie, bądź nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, Że to, to jest, jest mhm. nie, nie, nie, na pokuszenie, nie, nie nie do złu, byśmy ulegli pokusie. Nie ma, no, ale tam jest wyraźnie, i to we wszystkich przykładach. Nie, to nie ma tak. Nie wróci nas na pokuszenie. No to jak? To, który Była to jest rozmowa? rozdział który, 11, to pan 11. Bóg na pokuszenie? który szósty rozdział? Który szósty rozdział? Który szósty rozdział? Który szósty rozdział? Który szósty rozdział? Który szósty rozdział? Który szósty rozdział? Który to jest tak, jedenasty rozdział. Łukasza 11. Właśnie. Od, od pierwszego do czwartego. To jest nie wstać. To jest tak naprawdę wprowadzenie w doświadczenie, Tak jakby trzeba było, to nie. Kasia sprawdzała doświadczenie, a to, to jest. To, to na to samo wychodzi. No dobrze. No, ale. Nie mówić nawet o sprowadzeniu nazwy. Ja też na ja tak rozumiem, że i jedno z drugich ojców, ulegli tej pokusie. W szóstym tak. też jest. Tak, myślę, że dobrze by było, żeby y, no, rozpatrywać no, to, y, stawiając w kontraście do tego, co jest potem, czyli jakby to jest pewna myśl, która nie kończy się na nie bądź nas na pokuszenie, ale tak, tylko nie nas na pokuszenie, ale nas zbar od tego. I myślę, że dobrze jest rozważać to yy, jako całość. Nie, tak, ale że nie, że nie ma... Tak, zaraz... Żeby zaraz... się tak nie modlić. Nie budźcie nas na pokuszenie. Aha, no żeby jakoś inaczej zmienić tą modlitwę. No tak, tylko trzeba, trzeba wiedzieć, jak zmienić. No nie, no nie, musimy Żeby było, żeby nam dobrze brzmiało. No, Albo no, modlić się, no, nie, dobrze się. mamy na myśli, tak? Nie. Nie, nie chodzi nie o to, żeby się nie modlić. Tak się nie powinno. Mówić. Ale nie, jeżeli to jest zapisane, jest, to no, nie no ja, się. Tak. Ja ja wiem I, i I dlatego uważam, nie. że ja uważam, że nie należy nic zmieniać. No to nie. Się. modlić się, nie budzić nas na pokuszenie, tak jak jest napisane. Modlić się, rozumiejąc, co, o co się modlić, tak, tak ale naprawdę. nie zmieniać. No przecież jak można zmienić? Nie wykreślić, jak we wszystkich przekładach jest, no, no ale różne tłumaczenia wszędzie jednakowo. Ale rzymskie katolickie zmienili to już jakiś czas temu. Papież wypowiada się na ten temat, nie zmienia. No to papież sobie zmienia. przekład toruński. Zobaczmy, co jest przykład Akurat nie? utworzyłem jedenasty Takie... rozdział Łukasza, ale ponoć w drugim miejscu też jest. No w Łukasza jest. Jeszcze 11? Jeszcze dwu, 11 drugi, od pierwszego. Ja się, ja się modlę tak i nie mam do naróżnienia. Dobrze, Dobrze, tylko ale żeby, żeby modląc się, nie, nie myśleć sobie, Modlę się o coś, z czym de facto się nie, nie, nie zgadzam, nie, no żeby właśnie no, zrozumieć. Nie, no. O co się modliło, no? No, no to że, pewnie. To najlepiej lepiej nie się. Tej modlitwy nie używają. Ale ja to jest no, wspaniała modlitwa. Ta? No ale masz problem z tym wersetem. Nie, i nie ma ja. A, nie mam. Ja nie także. Ja nie mam ma, żadnego. I dlatego ja byłam zdziwiona, że mam się tak nie modlić. Ja Dlaczego? To właśnie ja odwrotnie, ja nie mam żadnego tego. I tego nie to, jest, to, to, to słowo, jest, słowo nie, nie poddaję nas próbie. Ja właśnie, po nie poddaj nas próbie. Znaczy to słowo... To słowo, ja to słowo pokusa jest słowem, które oczywiście oznacza pokusę, jak również próbę. Jest to to samo słowo. Próba, poddawanie jakiejś próbie, Doświad doświadczanie. I teraz no, spokojnie popatrzmy, jakie tutaj są możliwości, o co chodzi i o co na pewno nie chodzi. Bo tutaj Agnieszka przypomina nam wiersz z listu 1, Jakuba 1.13, gdzie czytamy, że Bóg nikogo nie kusi ku tak, tak, złemu. Co nie oznacza, że Bóg nie kusi, nie tak, wystawia to na próbę. Właśnie to Więc wystawia na próbę. Natomiast nie wystawia na próbę w celu, żebyśmy coś złego zrobili, byśmy zgrzeszyli. To nie jest, Bóg tego nie robi. Jeszcze raz, ja że to są dwa słowa. Wystawianie na próbę w celu zniszczenia i wystawianie na próbę w celu udowodnienia, że to jest dobre. Tak, poddawanie próbie. No Tak dobrze. Tylko sekundkę, zatrzymajmy się. Możemy to po kolei tutaj Bo jeżeli byśmy chcieli powiedzieć, że mielibyśmy się modlić, jeżeli dobrze zrozumiałem ten, ten przekaz, modlić się o to, żeby Pan Panów nas nie doświadczał, to Też nie że tak powiem, nie powiem, byśmy modlili się raczej niezgodnie z Bożą. Wolą. No, właśnie, no, no, no właśnie? No właśnie, nie do końca tak, bo Paweł prosi. Yy, zbór, o to, żeby się modlili właśnie, żeby Ewangelia mogła być głoszona, żeby te próby były jak najbardziej ograniczone, bo, no bo one były zawsze, zawsze go tam albo przepędzali, albo go kamionowali, albo to, albo tamto. I prosi zbór o modlitwę, żeby, żeby uniknąć tych prób, żeby, żeby to słowo się rozszerzało, rozszerzało aczkolwiek, aczkolwiek, aczkolwiek wiemy, że Jezus powiedział od razu, że będzie musiał wiele wycierpieć, tak? I już mamy na samym początku powiedziane, że On będzie cierpiał. A poprzez te próby no, też się szerzyło jednak, bo w więzieniu też głosił. No, ale chyba nie jest dla nas przyjemne, żeby dostawać razy na okrągło, więc to ja bym to widział tak. O. Czyli jeszcze raz. Czyli w tej modlitwie mielibyśmy prosić o to, żebyśmy nie dostawali zbyt wielu razów, bo nie lubimy razów dostawać. Jak, jak ty to rozumiesz? No tak, jak mówiłem. No to, to, było to jeszcze raz. Ja chcę to zrozumieć. Tak, chodziło o Ewangelię, nie? Tam to, co czytasz teraz. A tu gdzieś się. To ale nie za mocno. No, nie, no, ale żeby Ewangelia nie. mogła być głoszona, no, żeby.. żeby, żeby tak. A tu chodzi zupełnie o no. modlitwie pańskiej i mi się wydaje, no, to jest zupełnie coś innego, nie? No a dlaczego coś innego? Czyli jaki rozumiecie sens? Może spróbujmy Spokość. sprecyzować sens tego wyrażenia, nie no, ródź e, nas na pokuszenie, ale nas uratuj tak? zbaw, zbaw no. wyrwi. Od złego. I teraz pytanie, co to, czy to mówimy o złu, złu takim niespersonalizowanym, czy mówimy o złym w sensie personifikacji zła, czyli uratuj nas od szatana. Tak? Uratuj nas od złego, który jest szatanem, nie? bo tutaj to słowo zły może odnosić się do osoby. Więc pytanie, czy się odnosi do osoby, czy się odnosi do zła ogólnie i w jakim sensie Bóg miałby nas ratować od ogólnego zła czy od właśnie tego osobowego zła i w jakim sensie wtedy ta próba czy doświadczenie byłaby czymś, o co moglibyśmy prosić, żeby nas nie wystawiał czy nie wprowadzał dosłownie w próbę. Jak to rozumiemy? Jak Ale to? Jakie tam słowo też jest właśnie? Czy to, jest, to słowo? Które? Nie, no to słowo jest tutaj właśnie takie użyte, że nie wiadomo, czy to jest osobowe, czy to jest bezosobowe, więc tutaj znowu musimy jakby spojrzeć szerzej na Pismo. Tak, w niektórych w angielskim jest wyraźnie od złego, od osobowego. Oczywiście, to jest interpretacja, tak, bo to słowo po prostu jest... Momencik, to jest... To jest to Łukasz, Łukasz... Tak, tak, ja widzę, tylko dziwę. sprawdzam, co to jest. Czy to jest rzeczownik, czy to jest przymiotnik? No, to jest rzeczownik. Więc mówimy o rzeczy, o złu. Nie, nie mówimy o, o przymiotniku, czy, znaczy to niekoniecznie jest osoba, bo znowu zło też jest rzeczownikiem jako i pojęcie. jako... Hmm. Pojęcie. Znanie, więc, więc to też nie jest jednoznaczne, znanie, ale, ale może od, oznaczać. Więc to musimy wziąć pod uwagę i teraz zastanowić się w szerszym świetle Bożego Słowa. tak? I jak czy psalmiści modlą się na przykład, to modlą się, żeby Bóg ich ratował z tych doświadczeń, w których się znajdują, z tych właśnie złych rzeczy, które ich spotykają. No modlą się wielokrotnie, prawda? Więc z jednej strony oczywiście mamy złego przeciwnika, który wiemy, że atakuje nas i, i kiedy przychodzi doświadczenie, to jego zamysłem jest wykorzystać to, żeby nas sprowadzić z tej wąskiej drogi, Bożej drogi, na manowce, żebyśmy coś złego zrobili rzeczywiście. Nie? Więc to zło, jakkolwiek byśmy je postrzegali, przede wszystkim w kategoriach moralnych, w kategoriach zła, niekoniecznie przykrych doświadczeń, niekoniecznie takiego zła w takim sensie no, czegoś bolesnego, czegoś trudnego, ale przede wszystkim w kategoriach zła... Za którym stoi grzech, za którym stoi szatan, za którym stoi rzeczywiście, od tego najbardziej potrzebujemy ratunku, prawda? Żeby nie stać się ofiarami szatana i nie stać się ofiarami grzechu, nie stać się tymi, którzy wejdą w zło w momencie jakichś właśnie trudnych doświadczeń. Bo to są, to są te momenty bardzo przełomowe tak, w naszym życiu, kiedy jesteśmy no, w taki czy inny no, sposób doświadczani. To, no, to dobrze widać w kuszeniu Pana Jezusa na pustyni. Po prostu on był wiedziony przez Ducha Świętego mm -hmm. w pustyni, mm -hmm. natomiast e, był kuszony przez diabła. Mm -hmm. No i właściwie dlatego nam dlatego jest właśnie, ale nas Baw od złego, czyli mm -hmm. żeby po prostu nie dopuszczał do tego, żeby diabeł nas Kusił, kusił. No, więc jakby tutaj biorąc to wydarzenie z Panem Jezusem, prawda, widzimy ten, to zwycięstwo Jezusa nad pokusą i Jego nieulegnięcie złemu, ale też widzimy, że to Duch Święty go prowadzi na tą pustynię i to tam jest ten, to miejsce doświadczenia Jezusa. Z 40 dni postu i wtedy przychodzi zły i go atakuje. Czyli z jednej strony dlaczego mielibyśmy się modlić? Nie wieć nas, skoro Jezusa wiódł i my też potrzebujemy być doświadczani, no bo czytamy, nie dziwcie się, jak was pali ten różnorodny ogień doświadczeń. Czyli w jakimś sensie to jest Coś, co, co jest nam potrzebne, coś, co jest niezbędne. Wręcz mamy się radować, gdy nas spotykają różnego rodzaju doświadczenia ze względu na Jezusa. Tak? Więc teraz dlaczego mielibyśmy modlić się? Nie wódź nas, nie prowadź nas w, w, w doświadczenie, w próbę, kiedy no, wiemy, że Bóg nas będzie prowadził w próby, będzie nas prowadził do doświadczenia. Gdzie jesteśmy, tak? Pan mm. Bóg yy, wiedzie. No to I teraz? Yy, ładne, czy ulegnę? No. No, Asia, Wysła... nie... Asia Wysława, y, przepraszam. Asia y, przypis z, z Toruńskiego. Y, Lub jak idiom nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Mm -hmm. y, to jest tak, taka interpretacja tych mm -hmm. słów. No, to... Czyli to jest potraktowane jako idiom w tym momencie. Mhm. No, to Dla my uczony słowa... co to jest idiom? Znaczy, to, to dotyczy słowa nie Idiom to jest takie wyrażenie, że mówimy coś nie bezpośrednio, ale te słowa mają inne znaczenie. Tak, dlatego jest i na początku. Inne znaczenie. Okay. Inne znaczenie niż to, co mówimy. Czyli weźmy jakiś przykład polski idiomu. Masz dziurawe ręce. O, masz dziurawe ręce. A. Albo dwie lewe ręce. Czyli to nie mówimy ja dosłownie, że masz dziurawe, że ja nie tak, umiesz tak. łapać i tak dalej. Tak, nie. To jest ta wiara, no, sens, tak. sens tego wyrażenia jest tak. To jest idiom. Tak. Mm -hmm. Albo pustą głowę. <śles> no to jest idiom. <śles> Mówiąc, ciele jest. Bo ty mówią, z tego jest. Właśnie o oleju. Bo tutaj to, co jeszcze tutaj. To, co tutaj jeszcze jest znaczące, to w języku greckim tutaj nie ma trybu rozkazującego. Tak jak w naszych tłumaczeniach, nie wódź nas, to jest tryb rozkazujący. Tam jest tryb przypuszczający. Czyli tutaj mamy tryb, w którym jest gdyby tak się stało. Tutaj mamy taki tryb, tryb przypuszczający. Gdybyśmy byli kuszeni, to nas uratuj. To co Adam tutaj zwrócił. Dobra, dobra, dobra. To jest to, co tutaj mamy razem. Czyli jeśli weźmiemy tryb przypuszczający, gdy nas poprowadzisz, gdybyś nas wprowadził, w doświadczenie, wtedy uratuj, uratuj nas wyrwij nas tak, tu jest znaczące wyjaśnione teraz, teraz. Musimy po grecku czy nowy testament najlepiej było Ale teraz się wszystko układa tak no tak. Nawet tutaj patrzę do interlinii, to w interlinii też oni próbowali oddać ten tryb właśnie. Tu jest powiedziane w ten sposób. I nie wprowadziłbyś nas w próbę, doświadczenie, ale uratuj. Nie jest to doskonałe, ale to wprowadziłbyś pokazuje, że tutaj jest tryb przypuszczający. Czyli mamy tutaj właśnie sytuację, właśnie dosłownie, gdybyś nas wprowadził w próbę. Nie? Więc tutaj nie ma trybu rozkazującego. Ten tryb rozkazujący jest mylący. Nie prowadzi nas, raczej niż gdybyś wprowadził nas To jest najbliższe chyba tej greckiej myśli. Trzeba sobie to dopisać długopisem. Nie hmm. zmieniać. A to drugie słowo, jak on tam brzmi, słowo uraty, bo też nie jest to zbaw, tylko jest to zupełnie inne słowo, prawda? Y, tu mamy to słowo, momencik. Sądzą czy samo? Są nie, tu jest jakieś inne. E, Rusaj. No właśnie. Jesteśmy bezpieczni do tego, że asbaw Tak. To, to słowo znaczy, to słowo tutaj, właśnie zbaw, to jest słowo, które oznacza wyciągnąć kogoś z czegoś, uratować. Uratować z jakiegoś na przykład bycia wciągniętym w jakiś prąd, na przykład. To jest taka idea, Idea kogoś, kto jest porwany w strumieniu i zostaje z tego strumienia wyciągnięty. Czyli tu jest takie słowo. Czyli jakby tutaj to pokuszenie gdzieś tam nas rwie w jakimś kierunku, ale modlimy się, żeby Pan nas wyjął, żebyśmy nie zostali pociągnięci do złego. Tak. Mhm. właśnie. Bo próby i no, doświadczenia no, będziemy, albo chcieli. Więc na pewno, tak jak Jakub mówi, Bóg nas nigdy nie prowadzi, nie kusi nas do złego. To tak. musimy wiedzieć, że tutaj nie musimy się modlić Boże, nie kuś nas, bo Bóg nas nie kusi a jeszcze, do złego. Tylko myślę, że czasami wierzący ludzie też przeakcentowują, że jak pokusa to zaraz szatan, a tak. to zaraz Jakub mówi, własne pożądliwości koszowują, tak, żeby też nie zwalać zaraz, że jest to jakieś hmm. zewnętrzne. Hmm. Tak, więc nawet jeśli szatan jest gdzieś tam zaangażowany, czy osobiście, czy raczej przez swoje sługi demoniczne, no to kusi tylko tych skutecznie, którzy ulegają tym właśnie własnym rządom. Pan Jezus mówi, on nie ma we mnie nic, kiedy mówił o Szatanie. Mówi, nadchodzi władca tego świata w koniec Ewangeliana, ale on we mnie nie ma nic. Dosłownie mówi we mnie, nie ma nic. Nie ma w żaden sposób możliwości zaczepienia się. Dotknąłeś ciekawego, ważnego moim zdaniem tematu. Czy my moglibyśmy powiedzieć za Panem Jezusem, on nie ma we mnie nic. Dlaczego? Takie pytanie. Bo gdybyśmy chcieli powiedzieć, że y, Pan Jezus był jak kaczka, po której woda spływa, czyli w tym sensie, że szatan nie ma do niego dostępu, bo on jest pod jakąś specjalną ochroną. Nie, ja to muszę dobrze powiedzieć, żeby... Y, na razie jeszcze nie wyciągać wniosków, muszę to dobrze powiedzieć że jakby bez jego udziału, bez jego zasługi on jest pod kloszem bezpiecznym, to wtedy czy moglibyśmy mówić, że on jakby może być dla nas, może być naszym doskonałym arcykapłanem, który rozumie to wszystko, przez co przechodzimy. I teraz pytanie, czy on, jakby będąc kuszonym, no, zresztą kiedyś rozmawialiśmy o tym, ale ja już nawet nie pamiętam, jak to wyszło. Czy on potencjalnie to jest chyba dobre słowo mógłby ulec tej pokusie, czy nie było takiej w ogóle możliwości? I jeżeli nie było możliwości, to dlaczego? Czyli właśnie dlatego, że on był chroniony tym kloszem, jako ten wygrany, jako jedyny i, i w tym różny od nas, którzy już nie jesteśmy tak jak On, czy On był tym, który zwyciężył we wszystkim i my, gdy jesteśmy w Nim i y, jesteśmy blisko Niego i pełni Ducha Świętego i zwyciężamy, czy w tym momencie też możemy Jednorazowo, tak? No możemy powiedzieć tak, że nigdy nie będzie miał do mnie dostępu diable, ale w tym momencie moglibyśmy powiedzieć, nie masz do mnie dostępu, ale tylko dlatego, że ja jestem blisko Boga i jestem w tym momencie jak Pan jest. To jest pytanie. Czy ja myślę, że tutaj musimy zebrać te różne miejsca Słowa Bożego, które mówią o Jego przyjściu w ciele. I czytamy, że przyszedł w podobieństwie grzesznego ciała. Czyli gdy nas, nastało wypełnienie czasu, Bóg posłał swego syna, który się narodził z dzielnicy. Więc on, list do Hebrajczyków, mówi, że upodobnił się do nas we wszystkim, z wyjątkiem grzechu. Więc wyraźnie widzimy, że jest podobieństwo grzesznego ciała. Czyli to nie jest grzeszne ciało, jest podobieństwo grzesznego ciała, jest różnica i upodobnił się do nas we wszystkim, ale nie do naszego grzechu. Nie, nie, ma, nie ma udziału w grzechu, który niestety każdy z nas ma. I druga rzecz to taka, że jest nazywany przez apostoła Pawła, kiedy apostoł Paweł tam mówi o tym jak Adam zgrzeszył i jak przez Adama grzech wszedł na świat, świat, mówi o Chrystusie jako drugim Adamie, który zwyciężył grzech i przez którego przyszła sprawiedliwość dla wszystkich, którzy wierzą. I tam mamy to ciekawe zestawienie tego pierwszego Adama i Chrystusa, który jest tym... Drugi madam. Tylko poczekaj, Więc... bo zatrzymamy się na chwilkę, bo powiedziałeś że zwyciężył grzech. Tak. Ale zwyciężył yy, w tym boju. Czy zwyciężył grzech? Bo, że tak powiem, nic go to nie kosztowało, bo mówię, był pod takim kloszem wybrania jako Syn Boży. Znaczy, kosztowało go to bardzo wiele, bo czytamy, że za dni swego życia z zełzami i z wielkim wołaniem zanosił błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci. Więc to mi wskazuje, że tutaj toczyła się prawdziwa walka. Trudno jest nam zrozumieć tą boskość w ciele, bo jednak czytamy, że w nim zamieszkała cała pełnia boskości. Więc tutaj nie sądzę, że jesteśmy w stanie to rozszyfrować. Jedynie możemy się opierać na tym, co Pismo mówi. A Pismo nam mówi, że On za dni swego życia zanosił ze łzami i z wielkim wołaniem, błagami do tego, który mógł Go wybawić od śmierci. To już widać w psalmach. Więc tutaj mamy jak dla mnie realny bój, a jednocześnie On jest tym, kim jest. Jest Synem Boga, Świętym Bożym. I te Jego próby dowodzą też tego, kim On jest. A z drugiej strony jest nazywany drugim Adamem, czyli jakby można też domniemać, znowu, to nie są rzeczy, co do których powinniśmy pójść za daleko, poza to, co mówi Pismo. Ale jakby porównując to, kiedy Adam y był w raju. Pytanie, czy on musiał zgrzeszyć, czy on mógł nie zgrzeszyć. Był też wolny od grzechu. Adam przed upadkiem. Ten jego upadek był wynikiem nieposłuszeństwa. Był wynikiem zejścia z Bożej drogi. Uwierzył kłamstwu, łącznie z Ewą i zgrzeszył. Jezus natomiast myślę, że znowu jest to ostrożne domniemanie. Że był właśnie w takim miejscu, jakim był Adam. Że nie miał grzesznej natury, to wiemy, że, że w tym się do nas nie upodobnił. Był w podobieństwie grzesznego ciała, ale to było bezgrzeszne ciało. Więc on był. Zrodzorzy... Pytanie: Poczekaj, poczekaj, to jest bardzo ważne. Pytanie: Czy był w bezgrzesznym ciele i w związku z tym yy, nic go nie mogło no ruszyć, czy był w bezgrzesznym ciele. Bo zwyciężył i nie zgrzeszył. Znaczy był w bezgrzesznym ciele w swej naturze, to była jego natura. I teraz, tak jak Adam, będąc w bezgrzesznym ciele na początku, mógł nie zgrzeszyć, nie musiał zgrzeszyć. Nie był przeznaczony na grzech w takim sensie, że musiał, musiał być zwiedziony, mógł przeciwstawić się grzechowi. A, zrobił to. Ale okazało się, że miał możliwość wyboru tak. i jednak wybrał źle. Tak. I teraz pytanie, czy Pan Jezus jako ten drugi... Nie adam? Nie, nie. No. Ja nie wierzę, że, że Jezus mógł wybrać zło. W to mi się nie chce. Twoja dywagacja tak nie nie, nie, nie, nie On nie dywaguje. On się pyta. A, Dobrze. Bo, bo, się pyta. bo teraz to pytaj się. zastanawiam się, jeżeli chcemy wstępować w ślady Pana Jezusa. Tak. Y i teraz tak, mamy dwóch żołnierzy, tak, jeden ma taką zbroję, tak. czyli strzelają do niego, w ogóle ta zbroja, w ogóle żadnych kul nie przyjmuje, bo to sobie idzie na hmm. luziku, a drugi tak, tak nie ma zbroi, no po i kule mogą go dotknąć, tak, I teraz pytanie, czy ten może być doskonałym arcykapłanem, dlatego, czy on doskonale rozumie, co ten człowiek przeżywa, hmm. y to na te pytania, tak? Na pewno wiemy, że nie zgrzeszył, i pytanie, czy mógł zgrzeszyć, myślę, że pozostaje bez odpowiedzi. Pismo nam nie daje takiej odpowiedzi, więc jeżeli stwierdzimy, że nie mógł, bo był bowiem w ciele, no to stwierdzamy coś, czego Pismo nie stwierdza. Jeśli stwierdzimy, że mógł zgrzeszyć, no to też jest to, rodzi różnego rodzaju jakieś tam pytania i niepokoje. Więc myślę, że musimy pozostać przy tym, co Pismo nam mówi. Że był tak jak my, był poddany prawdziwym próbom, zmagał się z pokusami i zwyciężył w nich wszystkich. Czy mógł, czy nie mógł, tego nie wiemy. Po prostu wiemy, że nie, nie przegrał. Wiemy, że zwyciężył. I to jest dla nas no. czymś, co, co wiemy na pewno. Niektórzy twierdzą, że nie mógł, i jakby to, on tego dowiódł, że nie mógł, że był po prostu niezwyciężalny, ale wtedy się rodzą te problemy, o których ty mówisz, tak? Jak możemy go naśladować? Ja wierzę, że możemy go naśladować dzięki duchowi, którego nam udzielił. Udzielił nam swojego ducha. My nie naśladujemy go, dlatego że on jest taki jak my i jemu się udało, więc teraz my też nam się uda. Tylko my go naśladujemy, dlatego że nam udziela ze swego świętego ducha. I ten Jego Duch uzdawnia nas do życia, tak jak On żył. Więc tu jest źródło naszego zwycięstwa. A jednocześnie przez to, że On przeszedł przez to, co my przechodzimy, był kuszony tak jak my, doświadczany tak jak my, dlatego jest doskonałym arcykapłanem. Natomiast nie widzę nigdzie miejsca, które nam mówi, On nie mógł zgrzeszyć albo mógł zgrzeszyć. Ani jednego, ani drugiego nie widzę. Więc teraz, czy my musimy takie rzeczy mieć Yy, zdecydowane, o których tak. Pismo nie mówi. Czy niebezpiecznie nam jest trzymać się tego, co pismo wyraźnie mówi? Wziął grzech całego świata na siebie. Tak. To ludzkie ciało wziął grzech. Na, Ale do... na krzyżu dopiero. Na krzyżu. Na, na, na krzyżu Bo do krzyża na, żył tak. życiem w ciągłej społeczności tak. z ojcem, w całego mhm. świata. Jest tak. wiele, wiele takich terminów, którymi na przykład, ostatnio siostra mi jedna pytała, komu Jezus zapłacił okup? Właśnie. <laughs> no To jest jedno z pytań, na które nie mamy odpowiedzi. Pismo nie mówi, komu zapłacił. Jest napisane, że nas odkupił, że złożył tą odkupieńczą ofiarę, ale nie jest powiedziane komu. Więc teraz pytanie, czy my będziemy na siłę próbować odpowiadać na takie pytania, na które Pismo nie daje odpowiedzi. Czy my rozumiemy, co się wydarzyło na Golgocie w całej pełni? Nie rozumiemy wszystkiego. Rozumiemy tylko to, co nam zostało objawione cząstkowo. Więc wiemy, że On dokonał tam naszego odkupienia, że byliśmy zaprzedani grzechowi, byliśmy zaprzedani złemu, byliśmy jak dziećmi gniewu. tak, byliśmy, Służyliśmy władcy, który rządzi w powietrzu. Więc z jednej strony byliśmy Jemu zaprzedani, szatanowi, grzechowi. Ale czy Jezus zapłacił szatanowi? Nigdzie Biblia tego nie mówi. Niektórzy tak twierdzą, dlatego to mówię, że, że... Ale to jest pytanie, skąd oni to biorą? Wymyślają na podstawie Bo tych... diabeł rzuca te dwanie i mówi no... No tak, ale tam nikt, nikt jemu nic nie daje w takim sensie, jak tutaj, żeby Chrystus miał teraz przelać krew i, i coś tutaj szatanowi zapłacić, żeby nas od niego wykupić. To są już koncepcje, no, to są koncepcje, które ludzie, mówię, pociągają no, bezpodstawnie. Więc myślę, że jest wiele tego typu rzeczy, co do których musimy się zatrzymać, tam gdzie Pismo się zatrzymuje. Pismo mówi, że odkupił nas, ale nie mówi komu ten okup został zapłacony. Więc pytanie, czy my teraz musimy się silić na to, żeby powiedzieć zapłacił go Bogu, Ojcu, czyli ojciec potrzebował, żeby syn mu zapłacił, to są dla nas rzeczy zbyt myślę niepojęte. Gdyby to było nam potrzebne, to byłby by nam to powiedział, objawiłby nam to. Ja Natomiast W związku z tym wykupem, bo na w samym testamencie się czyta, no może ja czegoś no nie, nie doczytałam, ale że Pan Bóg wyprowadził czynienie egipskiej i wykupił lud, tak, Ale od kogo? Czym za, co, jakby... No właśnie, więc to są terminy, które my od razu łączymy z naszymi handlowymi terminami. Co jest błędem? Bo to słowo ma inny sens. To słowo odkupił znaczy, że ten lud stał się jego własnością spośród innych narodów. Tak. I teraz My od razu łączymy, no tak, ale wtedy wcześniej czyją był własnością? Komu Bóg zapłacił za ten lud? W jaki sposób? Bóg zapłacił Zaczynamy to przekładać na nasze terminy i realia ludzkie. Natomiast Bóg się tylko posługuje pewnym słowem, które jest... Bo teraz jakby Bóg do nas miał mówić niebiańskim językiem, to byśmy nic nie rozumieli. Gdyby mówił o duchowych rzeczywistościach w duchowy sposób, to jakbyśmy to zrozumieli. Więc Bóg mówi o duchowych sprawach posługując się analogiami z doczesnego świata. Ale to są tylko analogie. To są niedoskonałe analogie. Natomiast chodzi o to, żebyśmy złapali co Bóg chce nam powiedzieć. A to co chce nam powiedzieć to to, że należymy do Niego. Że już nie jesteśmy w tym świecie. Już nie jesteśmy w ciemności. Już nie jesteśmy pod władzą szatana. Więc to, to nam wyraźnie mówi. Że jesteśmy w Królestwie Światłości że On jest naszym Panem, że teraz On ma do nas prawo i, i my nie mamy do siebie prawa, nawet do siebie samych nie należymy, więc co, odkupił nas od siebie samych? No, tutaj jakby chodzi o to, żebyśmy zrozumieli sens, sens tych wyrażeń, a nie próbowali teraz te szczególiki znaleźć, których Biblia nam nie podaje. Musimy się skupić na tym, na czym Bóg się skupia. A wiele rzeczy... się odkupił, wybrał znaczy, to jest coś innego, no, to jest coś więcej, bo to odkupienie go kosztowało. On, on wydał swego syna. Krew Chrystusa została przelana, więc tutaj widzimy w tej śmierci jest obraz właśnie tej ceny zapłaconej za nasze dusze, za nasze zbawienie. Więc dlatego to słowo odkupienie jest chyba najbliższym, najlepszym słowem, bo ono mówi o zapłaceniu ceny, natomiast nie mówi komu. I to musimy pozostawić. Czy to była Boża Sprawiedliwość. Czy to Bóg sam przed sobą w swoim atrybucie sprawiedliwości miał tego dokonać? Po prostu Bóg nam tego nie objawia. Więc po co teraz? My mamy wchodzić w rzeczy i, i, i, i, i pisać że wielkie, to ludzie to zrobili. Ale moim zdaniem to nikomu nie przynosi duchowej korzyści. Bo skupiajmy się na tym, na czym Bóg się skupił i co nam objawił wyraźnie. A te terminy, one pomagają nam coś zobaczyć, ale musimy rozumieć, że one w odniesieniu do duchowych rzeczy są niedoskonałe. Paweł mówi: Dzisiaj widzimy jakby w, w, w zwierciadle, i używa terminu takiego, wiecie, zwierciadła, w którym żadnych szczegółów nie widać. Tego metalu wypolerowanego, tak? Tam takie zwierciadło, nie takie jakie my dzisiaj mamy tutaj, tylko takie bardzo widzimy obraz, ale nie widzimy Dokładnie. wszystkich szczegółów. Nie znamy wielu szczegółów. I, I tylko ludzie zbyt, zbyt wścibscy, powiem duchowo. Nie to, żeby kogokolwiek z nas, bo to wszyscy na jakimś etapie chcielibyśmy wiedzieć też wiele rzeczy, ale wiele rzeczy Bóg nam nie objawił. Wiele rzeczy zostaje dla nas tajemnicą, i to musimy pokornie przyznać. Zamiast wychodzić poza pismo chyba że jesteśmy w stanie odkryć, nie? Chyba że nie musi być to wsadzone do duszu uklady z napisem wścibskość, bo Czasami. miłość do Bożego Słowa szukamy głębi, która jest między wierszami zapisana i, i często chcą, chcemy wiedzieć, co to słowo oznacza, tak. co to znaczy ten symbol i myślę, że to nie jest wścibskość, to Ja mówię o tych, którzy wyszli no, poza ja tak. słowo. Nie mówię o tym naszym pragnieniu poznania. To, nie jest, to, to jest to, co mówisz, to jest dobre. Ja mówię o wściekłości do tych tu wszystkich, którzy wyszli poza słowo i stwierdzili, że to jest to i to i to, kiedy Pismo tego nie mówi. To nazywam wściekłością, żebyśmy się rozumieli. Także nasze pragnienie poznania jest, jest słuszne. No, po to tu siedzimy, po to tutaj badamy, sprawdzamy Grekę, jeśli możemy, i, i wszelkie inne źródła, jakie są nam dzisiaj dostępne, ale wciąż z tą postawą też pokory że do pewnych rzeczy możemy nie dojść, a z drugiej strony z prośbą o objawienie Ducha Świętego. Bo przecież my nie jesteśmy zbawieni przez zrozumienie, jesteśmy zbawieni przez wiarę. A wiara sięga dalej niż zrozumienie. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały stworzone Słowem Boga. Czy to rozumiemy? We wszystkich aspektach absolutnie. Nie ja pojmujemy masy z tych rzeczy, ale wierzymy, że Bóg powiedział i stało się. I wierzymy, że Chrystus umarł. W jakiś sposób on wziął mój grzech na siebie. Nie. Czy to rozumiemy? Jak to możliwe, że on wziął mój grzech osobisty, moje złe myśli, moje zaniedbania, moje wszelkie jakieś no, różne rzeczy, których się dopuściłem. Jak to, jak to się stało, że on mój grzech z XX, XXI wieku zapłacił? To jest niepojęte. Nie wiemy, jak to zrobić. Ale wiemy, że to zrobił. Umarł za grzech całego no. świata. Amen. umarł za grzech wszystkich, którzy w Niego wierzą. My nie rozumiemy tego jak, ale wierzymy, bo nam powiedział, że tak jest i ufamy Mu ponad nasze zrozumienie. Poza tym to zrozumienie, wiemy, że jest też, jeżeli za daleko się w nim posuwamy, staje się źródłem pychy. Musimy o tym pamiętać. Ale przepraszam, jest napisane, że rzeczą Boga jest ukryć, a rzeczą Królów jest znaleźć. Królów. No, to, to, znajdź ten wiersz dokładnie przeczytaj przeczytajmy. Zobaczysz, jak tam jest dokładnie napisane, bo to jest, to jest parafraza znowu. Są właśnie rzeczy ukryte, których Bóg nie dał Królom poznać. Są rzeczy, chlubą Króla jest poznać pewne rzeczy, ale chlubą Boga jest ukryć pewne rzeczy. I Bóg nie objawił wszystkiego, to jest pewne. No Paweł mówi, że cząstkowa jest nasza wiedza, cząstkowe jest nasze Poznanie, nie cząstkowe nie jest się nasze się prorokowanie. Nie wiemy wszystkiego i musimy się strzec, żeby to, to nasze właśnie choćby cząstkowe Poznanie w pokorze, ciągle ucząc się, ciągle korygując się, ciągle wzrastając w tym Poznaniu, ale przede wszystkim w Poznaniu Jego. Nie tylko posiadaniu większej wiedzy, to poznanie nas musi prowadzić do poznania Jego, żeby go bardziej kochać, żeby mu lepiej służyć. Więc cały czas musimy się korygować, żeby to nie była pusta umysłowa wiedza, która nas może tylko nadymać pychą. Słuchajcie, ja bym nie zdanie, próbuję ja tak ja bym... powiedzieć. Bo... Jeśli mogę, może coś pomoże, ale tak mi się wydaje, że od razu mi się skojarzyło z fragmentem, który mówi o wykupieniu odkupieniu, od razu mi się kojarzy z fragmentem, który mówi o tym, że wymaza obciążające na dłużej. To jest dłużej. Ja to widzę to samo, to jest to samo, tylko inaczej nazwane. Nie? Czyli karą, karą że za grzech jest śmierć. Sprawa jest oczywista, w związku z powyższym dużo, rzeczy wystarczy zgrzeszyć i już, już się ponosi jakby odpowiednią karę, prawda? Zatem obciążający nas list dłużny, dłużny nas został wymazany, w związku z powyższym zostaliśmy też wykupieni. Znaczy, to jest to samo dla mnie oczywiście. Inaczej powyższym. Inaczej zwany, powiedzmy, to Coś Krzychu znalazłeś ciekawego? Znaczy, to znaczy słowa, które właśnie wypowiedział też do Jana Chrzciciela właściwie w tych słowach też się zawiera wszystkie cała służba Pana Jezusa Łącznie ze śmieci pod pustą teraz bo rodzi się mamy wypełnić wszelką sprawiedliwość. Mm -hmm. To musisz to rozwinąć. To, to jest, <grym zrozumienie, <grym jest <grym zrozumienie to jest trochę łatwiej, ale. Okej, okay, ale to jest ciekawe. No ale właśnie, że już śmierć właśnie to odkupienie właśnie z grzechów odkupienie. Ale nie, to, to jest fajny się... przykład. To jest super przykład. Zobaczcie, Pan Jezus, to powtórzę. Pan Jezus przychodzi do Jana Chrzciciela i Jan Chrzciciel mówi: "To ja potrzebuję od Ciebie chrztu". A Jezus mówi: "Ustąp, żeby, bo godzi się wypełnić sprawiedliwość". Czy Jan rozumie? Nie. Nie rozumie. Jezus. I czy my rozumiemy, dlaczego Jezus miał być chrzczony, Przecież On nie potrzebował ochrzczu Jana. Czemu On? I wiadomo, domyślamy się, że się utożsamia z grzesznikami i tak dalej, i tak dalej, ale tak naprawdę nie wiemy do końca. To pozostaje zagadką i dla nas w takim ostatecznym sensie. Domyślamy się, ale nie jesteśmy pewni. Natomiast Jezus mówi ustąp i nie tłumaczy mu, dlaczego ma go ochrzcić. Mówi, godzi się wypełnić sprawiedliwość. Taka była, bo, taki był Boży plan. To był Boży zamysł. To było coś, co miało się dokonać, co było częścią tego dzieła usprawiedliwienia. Nie? Więc to jest super przykład człowieka, który, Jana Chrzciciela, który nie rozumie, które nie, no, nie wie nie. dlaczego teraz. On ma tego przecież, o którym on świadczy, że ma przyjść i będzie chrzcił nie tylko yy, będzie chrzcił no, no, w o, no, Duchu nie Świętym nie? i będzie chrzcił w ogniu. Nie? Więc to, to on jest tym barankiem Bożym, który gładzi świata Ja mówię, no nie. nie a, a jednak robi coś nie rozumiejąc. Więc myślę, że to jest fajny przykład tak. tego, jak często my jesteśmy w sytuacjach, kiedy nie, nie rozumiemy, nie wiemy, ale tak Pan mówi, że tak jest, tak mamy zrobić, tak tak, tak tak, jest sprawiedliwie. I teraz pewnych rzeczy nam nie objawił. Być może dzisiaj nie jesteśmy w stanie ich zrozumieć. Natomiast to, co nam objawił, wystarczy, żeby Mu ufać, żeby Mu służyć, żeby z Nim żyć. A przyjdzie dzień, czytamy, że poznamy, jak jesteśmy Poznani. A do tego dnia w pokorze musimy w wielu kwestiach powiedzieć... Nie wiemy, nie wiemy. I to nie jest niewiara, to nie jest jakieś... Może Pan nam objawi, może jeszcze się nie doczytaliśmy, może jak będziemy rozmawiać, dyskutować, to pewne rzeczy trochę lepiej poznamy, tak? Ale wciąż nie poznamy ich doskonale. Wciąż poznajemy je cząstkowo. Ale to, które poznanie Bóg nam dał, to jest wystarczające nam do życia, wystarczające do pobożności, wystarczające, by Mu służyć. Więc zgłębiajmy to, co jest napisane, a jeśli czegoś nie ma, to nie silmy się na wyciąganie zbyt daleko idących wniosków. Tak? Jeżeli już, to mówmy z taką ostrożnością. Myślę, że to może być to, czy to. Ale bądźmy szczerzy, nie? Tak, tak sądzimy, tak, tak, tak przypuszczamy, ale nie jesteśmy pewni. I wtedy unikniemy wielu sporów i kłótni, bo, bo ludzie, którzy wiecie, się upierają przy czymś tam. Podam znowu prosty przykład. Dlaczego Bóg odrzucił ofiarę Kaina? Są tacy, którzy się ubierają dlatego, że to nie była krwawa ofiara. Ale to nigdzie nie jest powiedziane. Są inni, którzy twierdzą dlatego, że Kain miał złe serce i złą postawę w składaniu tej ofiary. I teraz, czy to rozstrzygniemy? Nie rozstrzygniemy tego, bo nigdzie nie jest powiedziane, dlaczego Bóg odrzucił. Jest powiedziane, że odrzucił, że przyjął ofiarę Abla, a odrzucił Kaina. I teraz jak ktoś chce się upierać, że to na pewno dlatego, że była krwawa ofiara, to już wszczyna dyskusję, już wszczyna spór o coś, czego się nie dał by nie obronić. serce postawę. No, no, ten tutaj będzie się upierał, że w serce postawę. I już masz spór, no. tak? Już bracia się nie mogą... Ale czy Pismo mówi... Czy Pismo mówi dlaczego? Myślę. Nie mówi dlaczego. O, tak myślę, to dobrze. Więc to jest dla mnie jeden z wielu przykładów rzeczy, których Pismo Faktycznie. nie mówi. I jeśli nie Faktycznie. mówi, to nie bądźmy dogmatyczni. Uważaj, Możemy, uważaj, sądzić, Możemy sądzić, że dlatego. Możemy sądzić, że dlatego. Ale to są tylko nasze domysły. I nazywajmy je szczerze domysłami, a nie dogmatami. Nie, nie, nie walczmy o nie, nie. Nie próbujmy teraz przekonywać innych że tak jest, bo jest wiele tego typu sporów w tak. I to jest, uważam, tysiące. bezsensowne spory. Wychodzenie nie poza słowo. No jest, jest, jest, ale tylko jedno zdanie dołożę kolejną interpretację. Nie skarajmy, bo było złego. Nie, nie, nie, nie, nie. Ale Kale, ale nie, nie. Po niejakim czasie Kain złożył ofiarę z plonów rolnych, ale także złożył ofiarę z pierworodnych. Pierworodnych czody swojej tuszy. Hmm. Czyli tutaj niektórzy interpretują, że tu mamy pierworodne, czy to co najlepsze. najlepsze. Hmm. A, a Kain złożył tylko z plonów. Czyli hmm. nie znaja, gruszka jakaś jest. spadła, jakaś tam. <śmiech> Drugi gatunek. E, gdzieś tam spadła z No nie, nie, ja to tłumaczę w taki sposób dosłownie. Kartofle to widzę, Tłumaczenie nie? po prostu. Nie? I, I takie, takie tak. tłumaczenie jest. nie ma słowo pierworodnych, lecz złożył z, z, tego, z tego dodatkowych, które gdzieś tam mu zbinował. Cięcia klasy. Cięcia klasy. No, więc to są ciekawe domniemania, ale musimy je przedstawiać jako domniemania. I teraz możemy z tego wyciągnąć lekcję, prawda? z czegoś takiego, bo mamy inne fragmenty pisma, nie dotyczące Kaina, tylko w ogóle tego, jakie ofiary w obu składamy, prawda? Więc wtedy taką lekcję możemy wyciągnąć, nie na podstawie tego wiersza, ale powołując się na ten wiersz, możemy pójść po inne wiersze, które o tym mówią. I tak samo z krwawą ofiarą. Też możemy sięgnąć po krwawe ofiary i zobaczyć, ale widzimy też, że Bóg nie obrażał się, kiedy ludzie Mu składali warzywa no, i też były ofiary z, z plonów ziemi. Więc jakby nie da się tego udowodnić tak dogmatycznie, tylko możemy mówię, bazować na pewnych innych miejscach, które nam coś wskazują, ale to musimy robić z pokorą, z taką właśnie uznaniem, że co do tego nie jesteśmy pewni, ale co do tamtych kwestii, gdzie to wyraźnie jest powiedziane, no to wtedy wyraźnie możemy się na tym oprzeć. Nie? Ja tak jest, pierwszy raz mam takie rozmyślania, skąd, nie do końca tego rozumiem, wzięła się te krwawe ofiary odabla. Skąd? Nie mamy co wyjaśnione, dlaczego Bóg umiłował taki ta rodzaj ofiar, co? W naszych oczach dla mnie to jest takie nieestetyczne. Zadrzynanie tych zwierząt, Aleluje. zapach tych jeli. to dla mnie jest takie odrzucające, takie hmm. ludzkie. Skąd to się wzięło w ogóle? Czy to może? No, Tego nie rozumiem. Znaczy później jakby wraz ze wzrostem objawienia Bożego widzimy, że tamte ofiary były zapowiedzią ofiary Syna Bożego. No, Boże. Więc tutaj jest straszna krwawa ofiara, która jest ofiarą jedyną tak naprawdę, skuteczną, żeby zmazać ludzki grzech. Więc tamte ofiary były tylko cieniem i zapowiedzią i proroczym wskazaniem na tego, który miał przyjść i złożyć tą ofiarę. Ale to dopiero później ta, to widzimy. Na początku nie wiadomo o co chodzi, 80. kiedy to się dzieje, ale później to coraz bardziej zostaje wyjaśnione. I później mamy naukę apostolską, gdzie oni widać jak się powołują na te wszystkie rzeczy właśnie. Starego Testamentu, wskazując na ich prorocze znaczenie. Więc my dzisiaj wiele rzeczy rozumiemy tylko i wyłącznie przez Chrystusa. I tak naprawdę Jezus mówi do swoich uczniów, całe pismo o mnie świadczy, mówi Jezus. Mojżesz, psalmy, prorocy, oni wszyscy o mnie składają świadectwo. Więc my dzisiaj czytając te rzeczy szukamy w nich Chrystusa, bo sam Chrystus nam na to wskazał, żebyśmy Go tam szukali. Więc tutaj jest dla nas też wiele wskazówek i widzimy, jak apostołowie później interpretują te fragmenty, wskazując na Chrystusa i na Jego ofiarę. Więc to nam dzisiaj bardzo pomaga rozumieć te rzeczy już w zupełnie nowym świetle. Ale tylko powtórzę jeszcze raz, bo pytanie się, więc karą za grzech co jest? Śmierć. No, a śmierć musi być związana z czym? Jest z nas Z Przelaniem, Przelaniem krwi musi no. być. tak. Że no, w jaki sposób ci ludzie powinni się i mieli takie, żeby się jakoś w jakiś Czyli sposób... Czyli Abel miał, po... miał już jakieś przekonanie od Boga, że on to pierwszy no. zrobił? Tego właśnie tego nie, wiemy, nie wiemy, bo on się zajmował, bo on się zajmował zwierzętami. Tak, więc ten się zajmował warzywami, no to złożył z tego, co się zajmował. Ten tak. się zajmował zwierzętami, złożył z tego, czym się zajmował. No. Ale czy miał jakieś zrozumienie? Tak, potem z historią Izraelów to już poszło, wiesz, takie... Znaczy zasadne, miejscu Bóg mówi, dość mam waszych ofiar, całopaleń. Ale to so, też było związane nie z tym, że te ofiary były ta, złe, nie, tylko... z ich sercami. ...w jaki to, sposób były składane. Składane. No, a, ja... ja widzę w tym okrutnym procederze... Okrutnym? widzę hmm, pewien przekaz my ludzie patrząc na śmierć niewinnych zwierząt myślimy sobie hmm, po co to, czemu to, dlaczego tak? i myślę, że hmm, patrzenie na śmierć tych niewinnych zwierząt hmm, było tym, co miało pokazać powagę Grzechu. Bo dlaczego one umieramy? Umieramy z powodu grzechu Żydów. No tak. I teraz mogą sobie zadawać pytanie, czy, czy rzeczywiście trzeba. I widzą, że tutaj się dzieje naprawdę coś przykrego dla patrzącego. tak? Śmierć niewinnych zwierząt. Krzyki tych zwierząt. I to powinno ich prowadzić do tego powagi grzechu. Rozumieli. I idąc dalej, ilu dzisiaj ludzi niewierzących, ateistów mówi, czy kochający Bóg objawił nam swoją miłość w zamordowaniu swojego syna w tak okrutny sposób? I to jest właśnie ta mentalność ludzka, w której... To wszystko jest groteskowe, to wszystko jest takie no, okropne. Natomiast to, co Adam mówi, to jest właśnie ta druga strona medalu. Dlaczego Boży Syn musiał w taki sposób zginąć? Jak poważną kwestią jest ludzki grzech? Jak straszną karą jest śmierć wieczna dla człowieka, który grzeszy? I tu jest to, to, to coś, co myśmy z łaski Bożej zrozumieli. Coś, co nam zostało objawione, że my widzimy w tym sprawiedliwość Boga. My w tym nie widzimy okrucieństwa Boga. Wręcz widzimy Jego miłość, prawda? Tu jest wyraz Jego największej miłości. Chociaż widzimy, jak, jak, jak, jak w jakikolwiek sposób sobie to wyobrażamy, co Jezus musiał e, przejść, no to jest to ciężkie. Jest to właśnie, tak jak mówisz, odrażające wręcz. Nie? Tak. To, to, to, to ogrom tego, tego I zła i cierpienia i niesprawiedliwości. I, i tutaj no właśnie tylko możemy to zrozumieć wiarą, widząc Bożą miłość, Jego sprawiedliwość, Jego nieubłagalne podejście do grzechu, które oczywiście ostatecznie przyniosło ubłaganie. Tak? Nieubłagalne w sensie, że nie było innej opcji, nie było innej drogi. Jezus mówi, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich. Jeśli jest jakiś inny sposób, to, to, to zróbmy to inaczej, ale nie było innego sposobu. Więc to jest jedyny sposób, w jaki to musiało się wydarzyć. Asia napisała odnośnie chrztu Pana Jezusa, o tej sprawiedliwości, która miała się tutaj wypełnić, mhm. że on y, jest pierwszy we wszystkim i to tak to 5, właśnie to widzi, że ma być pierwszy we wszystkim, to też w tym 6, byciu opuszczonym tutaj. Jeśli dobrze rozumiem ten przekaz, krótki SMS-owy. Mhm. Mhm. Coś jeszcze tutaj, w tym temacie? się potwierdziła, że tak. Słuchajcie, ja mam pewną taką, takie pytanie. Yy, niech to nie będzie szokiem dla Was. Okej? Na będzie. Postaramy się. Yy. Gdy myślicie o osobie Pana Jezusa, gdy przychodzicie do Niego w modlitwie, jaki obraz Wam się pojawia, jakie obrazy się pojawiają, jakie, jakie cechy wyglądają? Nie, nie, nie myślę o wyglądzie, no, absolutnie, no. To, to nie, nie, nie o tym mówię. Powiem do czego zmierzam. Zmierzam do tego, że Pan Jezus będąc na Ziemi był jak ten barany, tak? Przyjął postać sługi, przyszedł służyć, nie przyszedł na sąd, uniżył się. Widzimy Pana Jezusa w określonej jego roli, gdy był na Ziemi. I później pan Jezus zostaje uwielbiony, ma ciało niebiańskie, wstępuje, tam zasiada na tronie jako ten, który przyjdzie sądzić. I, że tak powiem, jakby. Ja nie powiem, że mamy przed sobą dwie osoby różne, tak? nie to chcę powiedzieć, ale, ale jakby troszeczkę zmienia się, jak to powiedzieć? Zmienia się sta, hmm, status? Nie, nie, nie, nie, nie. Chcę to dobrze, żeby być dobrze zrozumianym. Yy, chociażby ta różnica, którą widzimy w Panu Jezusie, gdy był dzieckiem, tak? Bezbronny yy, w żłobie. Domyślam się, że gdy modlimy się do Pana Jezusa, raczej nie, nie myślimy o tym, w tym małym niemowlęciu, które leży w żłobie. Raczej nie, zakładam, tak? Może ktoś tak ma. Gdy myślimy o Panu Jezusie jako dwunastoletnim chłopcu, który wszedł do świątyni i tam już rozprawiał jako mądry, ale czy wtedy nasze myśli biegną w stronę tego dwunastoletniego chłopca? Raczej nie. Gdy mamy Pana Jezusa, który uzdrawia, umywa nogi uczniom, czy. czy Tutaj biegnie nasze serce, nasze myśli, nasze pojmowanie Jego, czy właśnie bardziej do tego Pana Jezusa, który już zasiada na tronie, jest Tym, który przyjdzie sądzić? No takie pytanie, no. Czy, czy kiedyś w ogóle się nad tym zastanawialiście? Gdzie? Ja nie, bo żadne nasze wyobrażenie nie będzie prawdziwe w zasadzie. Bez sensu byłoby wyobrażać sobie, no to, to chyba to by było czymś takim jak modlitwa do obrazu. Tylko to raczej mi chodzi o wyobrażenie, tylko o, mm, o pewne y, rzeczy, które są nam objawione, tak? Które było objawione, jak Pan Jezus się zachowywał, jaką miał postawę, kim jest nazwany, że jest nazwany tutaj właśnie sługą, sam się nie tak nazywa? no na pewno jak przychodzę w pokucie to widzę Pana mojego jakby z tej strony łaskawej czyli miłosiernego ale jak czytam fragmenty w Słowie Bożym kiedy ma przyjść to objawia mi się ten obraz Chrystusa, który przyjdzie jako wojownik właśnie, tak? i tutaj widzę i to jest takie na nowe, odkry na nowe odkrywanie kim nasz Pan jest, tak? I hmm. ta sprawiedliwość, ten charakter sprawiedliwy. Ale to tak powoli się objawia, że tak powiem, dopiero. Czyli jeśli dobrze rozumiem Twój przekaz, hmm. to y, Twoje myśli jakby tak trochę tu, trochę tu, tak? Znaczy, no w zależności, no wiadomo, no, jak przychodzę jako dziecko i, i chcę, y, kiedy się ukorzę, no to chcę widzieć Pana takiego, który się zmiłuje, tak? Hmm. Ale też... Y, no wiem, wiem, że Bóg jest sprawiedliwy i, i nie chce mieć nic do czynienia z grzechem, no, ale jakby jako dziecko, to widzę tą, tą miłość bardziej, tak? Ale jak czytam o tym, co ma nasta, nastać tak, ten tam cały sąd, no to widzę, że słowo mi pokazuje, że Bóg jest Bogiem sprawiedliwym, jest przyjdzie i jest jako właśnie przedstawiany jako bojownik. I to jest taka, takie nowe oblicze dla mnie, no, tak które poznaję. Księdza Objawienia mamy w piątym rozdziale tą sytuację, gdzie... Gdzie sobie Jesteś nieślu? Bo miło Tak, Ci telefon? Mamy w Księdza Objawienia w piątym rozdziale tą sytuację, gdzie... Jan widzi ten zwój w prawej ręce siedzącego na tronie i płacze, że nikt nie jest godzien, by otworzyć i przeczytać ten zwój, ani zajrzeć do niego. I wtedy jeden ze starszych mówi do niego, nie płacz. Oto zwyciężył lew, który jest z pokolenia Judy. Korzeń Dawida. Otworzyć i złamać siedem Jego pieczęci. I zobaczyłem, a oto pośrodku tronu i czterech stworzeń i pośrodku starszych stoi baranek jakby zabity, mający siedem rogów i siedem oczu, które są siedmioma duchami Boga posłanymi na całą ziemię. Czyli mamy ten obraz lwa z pokolenia Judy, korzenia Dawida, i baranka pełnego oczu, siedem oczu, siedem rogów, jakby, zabite. jakby zabitego. Więc tutaj myślę, że. Wszystko robią się. Tak, dokładnie. Mamy te... Tą te, to, to jego. To ten obraz lwa, no jest obrazem tego, tego potężnego zwierzęcia. A tutaj za chwilę baranek zabity. W jednej osobie. Lew i baranek zabity i korzeń Dawida, jakkolwiek mielibyśmy sobie to wyobrazić. jako człowiek. Więc myślę, że w Chrystusie mamy te, te, te różne aspekty Jego ziemskiej, tutaj... Paweł mówi, już Go nie znamy według ciała, więc na pewno te wszystkie malowidła nam tylko przeszkadzają. Te filmy, te malowidła Jezusa, one nam nie pomagają one nam raczej przeszkadzają, nam zniekształcają Jego obraz, sprowadzają Go do niestety takiego wyobrażenia ludzkiego. Tylko mówił, sekunda, zatrzymajmy się na chwilkę. Pan Jezus, będąc w ciele, miał określony wygląd. Zachowywał się jak człowiek i teraz ja bym tego aż tak bardzo nie demonizował do pewnego momentu czyli do pewnego miejsca bo y, był człowiekiem. I teraz y, to, o czym mówiłem, nie jest w ciele uwielbionym, y, wywyższony na tronie, siedzi. Y, wyobrażenie tego byłoby może troszeczkę bardziej ryzykowne, ale tutaj mamy człowieka, gdyby był jakiś zdolny artysta i namalował y, wizerunek Pana Jezusa, to byśmy nie po to, żeby się teraz kłaniać przed tym obrazkiem, ale byli, widzielibyśmy człowieka i świadomość, jak on wyglądał, myślę, nie byłoby grzechem z naszej strony, że my y, chciał, nie chciał, ale zobaczył obraz Pana Jezusa. Się, myślę, żeby, że byłoby grzechem, tak. bo, bo gdyby tak nie było, to by to było namalowane. No to, to Chim, nie było artystyczne. Pan Jezus był y, dla tych, którzy Go znali, widzieli, y, już on jest w niebie, już wstąpił, jest rok 50. Ludzie go znali, widzieli i teraz y, y, mają zapomnieć to, kim on był. Nie, nie. Natomiast y, ja, Paweł pisze wyraźnie, w liście do Korypian, chyba w drugim, że już nie znamy Chrystusa według ciała. Uh -huh. Co to znaczy? No w drugim do korynta, 5. Drugi tak, korynta, to, to to 5. A, ok. No, więc co to znaczy, że nie znamy Go według ciała. Jakby w ogóle Jego cielesny wygląd, Jego ta cała. ten aspekt Jego bycia tutaj w ciele nie jest przedmiotem naszego zwiastowania, nie jest przedmiotem naszego poznawania Chrystusa. Przedmiotem naszego poznawania jest Jego osoba, Jego dzieło, a nie aspekty jego bycia w ciele. Wiemy, że był w ciele, że był człowiekiem, nie miał wyglądu, który by pociągał oczy, jak czytamy w prorostwie. Więc, Ale to nie jest przedmiotem naszego zwiastowania. I to jest ciekawe, że przecież mógł zarejestrować jego wygląd, gdyby chciał. I chciałby, żebyśmy go czcili, jak on wyglądał na ziemi. Ale ewidentnie to by go ograbiło z jego chwały. On jest kimś daleko większym niż ten, ten, ten krótki okres jego objawienia się w ciele. I Bóg nie chce, żebyśmy go postrzegali jako człowieka, ale chce, żebyśmy widzieli w nim człowieka, w którym zamieszkała cała ta ludzkość. I dzisiaj on, tak jak mówisz, jest wywyższony ponad wszystko, jest głową Kościoła, jest Panem Panów, Królem Królów. I to jest obraz, który mamy nosić, czyli nie obraz właśnie wyobrażenia Sprowadzającego do, go do słabego człowieka, chociaż umarł w słabości, i tak te różne aspekty jego życia tutaj na Ziemi są związane z jego byciem w ciele, ale w tym byłoby jakieś umniejszenie go, w tym byłoby jakaś forma. Dlatego dla mnie te wszystkie figury, te wszystkie obrazy, to jest dla mnie tym bardziej, że one nie odzwierciedlają prawdziwości. to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, jednak e, gdzieś. E, zawierzają, bo gdzieś w ludzkim umyśle no, ten Jezusik biedny u Maryi na rączkach, czy ten ukrzyżowany. To okay, ale wszystko poczekaj, nie, jest bo jakąś nie znaczy, można. Ja tylko mówię jak, jak na mnie, nie? Okej, okay, tylko poczekaj, bo ja a, a, powiedzmy B. b. Mhm. Powiedziałeś, a mały Jezusek na rączkach, ok, ale mamy Pana Jezusa, który yy, święty Boży wchodzi do świątyni, robi bit. I to też jest jakiś obraz, tak? tak? I, I teraz, bo Ty sobie wymyśliłeś, bo wypowiedzieć Ci pasowało, żeby powiedzieć o Panu Jezusku na rękach Maryi, ale... To też jest prawdziwy obraz. To jest prawdziwy, to jest prawdziwy obraz, okej, okay. ale jest... właśnie o to chodzi, że mamy no my, Czy ja mam obrazu, do niego Czy ja mam do niego się takiego modlić? Nie, nie, poczekaj, poczekaj, poczekaj. poczekaj. Ale bo, bo mamy inne nie, obrazy, całe obrazy. Ja, ja nam, przepraszam, zadać pytanie, do, jak my się modliła, Bo te obrazy. To się pyta. co się dzieje? Te obrazy sprawiają, że dzisiaj ludzie klęczą przed takim obrazem, czy to Jezusa z biczem w ręku, czy to Jezusa e, chodzącego po morzu, Ale czy to człowieka. Jezusa e, w cudzysłowie Jezusa. To wyobrażenie ludzkie, jak to wyglądało. Ale nawet tak. gdyby było to do, doskonałe no, odbicie ja tego, jest, co rzeczywiście nawet, było. Nawet, to jest, jest, jest twarz jest jakiegoś sodomity. No to już boże, inna boże, rzecz. Już boże, inna boże, rzecz ale, ale mówię, nawet gdybyśmy mieli z tych czasów doskonałe obrazy tego, to wszystko by jednak zawężało jego... jego, jego, jego Bycie ponad wszystkim, bycie tym, tym, przez którego wszystko powstało. Więc ja myślę sobie, że tu jest właśnie ten dar, dar poznania go duchowy. To duch nam o tych rzeczach nas poucza, i my nie powinniśmy mieć obrazu, gdy się modlimy, ziemskiego Jezusa, tylko, bo to jest jakaś tylko cząstka Jego osoby. I teraz myślę, że to właśnie nasze przyjście do niego, tak jak do Boga. No Też Bóg nam się objawił, w różnych tam wizjach, nam, nam no, prorokom się objawił. Ale teraz czy będziemy Go sprowadzać do tych wizji? Będziemy Go sobie wyobrażać, tak jak oni Go zobaczyli, kiedy to jest tylko jakieś wyobrażenie okay, Chcę być dobrze zrozumiany. No. Mówiąc obraz, w pewnym momencie tej naszej dyskusji, bo to wcześniej co mówiłem, to o tym niedemonizowaniu, to, to było coś innego, ale to mówiąc obraz, yy, miałem na myśli, yy, to, co Biblia nam przekazuje jako obraz, obraz Pana Jezusa, który jest tym, który wchodzi do świątyni i y, robi bić, który umywa nogi uczniom, to jest pewien, jawi się nam obraz Pana Jezusa i nasze y, bez rysowania, y, nasze myśli biegną w stronę Pana Jezusa, takiego, jakim On był, bez wizualizowania Go, ale z Jego cechami, czyli pewien obraz płynie ze Słowa Bożego. I teraz, czy nasze myśli, gdy modlimy się, biegną w stronę... Y, ja nie mówię... Ja pytam, jak to jest w naszym życiu, tak? Nie, żeby to nazwać teologicznie, czy to jest właściwie, czy nie, tylko y, czy nasze myśli biegną w stronę y, Pana Jezusa, który właśnie akurat wypędza tych czy, kupnik, czy właśnie y, gdy umywa nogi uczniów, czy gdy zasiada na tronie, to, to jest takie bardzo, że tak powiem, y, pytanie, y, jak to powiedzieć, no, osobiste, ku porozmawianiu i y, nie, żeby tutaj coś teologicznego zrobić, tylko moje pytanie do Was jest. Ja bym się skłaniał ku temu, co Dorotka powiedziała, że myślę, że w różnych momentach naszego życia yy, no, ten, ten, ten, ten, ten, nasz, te, te jego cechy, może tak, te jego cechy są nam bliższe, pewne cechy są nam tak. bliższe. Ale też kiedy czytamy nawet słowo, jak czytano o jego arcykapłańskiej służbie, jak czytano o jego śmierci na krzyżu, czytamy właśnie o Jego umyciu nóg. No to, są te, to są właśnie te chwile, w których ten, ten Jego obraz nam się jawi. Takim Go w tym momencie. Ale tych, tych właśnie aspektów Jego osoby i dzieła jest tak wiele, że w naszej chyba ludzkiej słabości nie jesteśmy w stanie z tego wszystkiego ukleić takiego jednego solidnego obrazu, tylko raczej właśnie w tej naszej ludzkiej słabości przemieszczamy się po tych atrybutach, tak jak mówiliśmy tu o atrybutach Boga. Z jednej strony mówiliśmy, że one wszystkie w harmonii ze sobą współdziałają i zawsze są wszystkie prawdziwe i pełne, ale w naszym doświadczeniu no, czasami myślimy o Jego gniewie, czasami myślimy o Jego łasce, w czasami myślimy o Jego świętości, czasami myślimy o Jego sprawiedliwości i tak dalej. Więc tu myślę, że podobnie jest z Jezusem. No, że jakby się, nie jesteśmy w stanie chyba uchwycić tej pełni Jezusa. To chyba nam umyka. I na pewno umyka. Ja nie jestem w stanie. Ja bardziej właśnie jestem w stanie po kolei wielbić Go za Jego kolejne atrybuty. nie ja, jest Pana tak jak... samo, jak się modlimy do, do Pana Boga? Mm -hmm. Raz się modlę do Stwórcy. Dziękuję za stworzenie mm -hmm. świata. Raz się modlę do mojego Ojca, tak. który jest w mm -hmm. Powiem wam... Nie wiem, czy to jest ciekawostka, czy nie, raczej taka słaba ciekawostka, ale, ale w pewnym sensie. Pamiętam, jako młody wierzący, podzieliłem się z kimś takim swoim przemyśleniem. Nie wiem, czy to nie było z Tobą, ale może będziesz pamiętał. I mówię tak, ja mam wrażenie, że ten Jezus, którego ja poznałem w swoim osobistym doświadczeniu, to jest inny Jezus. No to brzmi strasznie, tak? ale to jest inny Jezus niż ten, którego y, widzę w Bożym Słowie. Bo może dlatego to wynikało z tego, że z pewnego nie, niezrozumienia wielu rzeczy. Tak? Moje postrzeganie było takie bardzo y, jeszcze niedojrzałe i, i, i bardzo słabe. I teraz, patrząc na tego Jezusa, o którym czytam w Biblii, On mi jakoś nie pasował do tego obrazu, który nosiłem w sercu, który ten obraz się stworzył przez tych kilka miesięcy, gdy poznałem Go w swoim doświadczeniu, przeżywaniu, w Jego mnie prowadzeniu. Hmm. Nie wiem, czy dobrze to powiedziałem. I gdybym nie powiedział, jaki jest Pan Jezus, to ja bym powiedział, jest taki, jakim ja go poznałem w moim doświadczeniu, ale trochę jakby inny niż ten, o którym czytałem hmm. I ktoś był wtedy zdziwiony mocno, że tak można tak powiedzieć, tak? Hmm. Y nie pamiętam, jak ta rozmowa się skończyła, ale to było moje takie, takie przeżycie. A to. To co? Żyją. Tak. Ja myślę, że to jest normalne, że poznajemy go... Na początku właśnie gdzieś nas spotyka na naszej drodze życia. Jak uczniowie go spotkali, to co oni od razu poznali pełni jego chwały? Nie, on im się stopniowo objawiał. W różnych doświadczeniach, w różnych przeżyciach, a jak poszli na górę i tam na górze się przemienił przed nimi, nie? To dopiero było odkrycie. Jak zobaczyli Jego twarz, jak słońce w pełnym blasku. Więc myślę, że to jest całkiem normalne, że gdzieś wszyscy przeszliśmy do tego naszego bardzo nikłego poznania. Paweł się modli, aby Chrystus był ukształtowany w was. Abyście doszli do pełni wymiarów i poznania Syna Bożego. Więc tutaj są te modlitwy nawet Pawła, gdzie on jest świadomy, że oni jeszcze nie znają ją też. Całej pełni, która jest w Jezusie. Więc myślę, że to właśnie tak się dzieje. Że, że Boże, na jakimś jest. To brzmi trochę jak taka herezja. Ja teraz, mówiąc to sam, słyszę, jak to może brzmieć. Że yy, to, co czytam w Bożym Słowie, nie pasuje mi do obrazu, który mam. Czyli znaczy nie tyle nie pasuje, co jeszcze. mi nie pasowało. Jeszcze nie zostało to było. objawione. To byłeś na etapie, w którym spotkałeś prawdziwego Jezusa, ale tylko zobaczyłeś Jego... Pan do tak, jakiś, jakiś tylko... Jakie, Jakiegoś Jak tak. Taki właśnie poznałeś jakiś aspekt, aspekt, aspekt, aspekt Jego osoby. Prawdziwy aspekt Jego osoby, który akurat nie w tym momencie życia Bóg Ci ujawił. I, i, i każdemu z nas dał się poznać w jakimś aspekcie. A później czytasz i, i właśnie włącza się nasz ludzki rozum. Yy, mamy już jakieś wyobrażenie, i teraz jesteś konfrontowany z Bożym Słowem. Ale im, im, im wzrastamy, no to, to co, co, co jest dla nas autorytetem? Moje osobiste no właśnie, słowo wyobrażenie? wyobrażenie? Czy jednak to słowo zmienia moje wyobrażenie? To słowo. Wpływa na, na, na, na, na, na zwiększanie tej piszy. Musi, tak, dokładnie. Dopadnie. Więc dzisiaj no myślę, że nie jesteś już w takim miejscu, że dalej trzymasz się tego swojego pierwotnego wyobrażenia, tylko to się to urosło do tych właśnie wymiarów, które przez lata. Też mam taką nadzieję, <laughs> Poznajemy się, poznajemy. No, tak, tak myślę, że jest. I, I czy my dzisiaj go znamy w całej pełni jego chwały? No, nie jeszcze nie poznaliśmy, jak należało poznać, ale dążymy. Pragniemy. Chcemy wzrastać w jego poznaniu. To, to jest myślę, no, normalny proces. To, to, co wcześniej jakby tutaj dotknęliśmy też, to na pewno. Y w tym naszym, jak się modlimy, prawda? No ja, ja, ja, ja nie wiem, jakoś, ja dzisiaj nie mam żadnego, jakiegoś wyobrażenia jego postaci. Chwała Bogu, jestem wolny od tego. Nie, nie, nie, nie. Nie, to w nie pewne nie czechy, które y, kojarzą ci się w tym momencie. Tak, tak. Ja tylko chcę powiedzieć, że jakby nawiązując do tych wcześniejszych jakichś moich, jednak będąc w kościele rzymskim i, i mając będąc otoczonym tymi figurami, tymi obrazami, one jednak były dla mnie jakąś formą, no, która wierzyłem, że odzwierciedla rzeczywistość Jezusa. Dzisiaj, dzięki Bogu, już po latach jestem, myślę, w ogóle już wolny, albo w ogromnej mierze wolny. Trzeba, tak, tak powiem, odtrucia. Jak się człowiek napatrzy na to no. prawie, to potrzebuje tak Czasami może dużo czasu, żeby się odtruć z tego obrazu. Ja myślę, że im więcej właśnie w Słowie mamy poznania Boga, im dłużej przebywamy w Jego Słowie i karmimy się Jego Słowem, no to właśnie te, te, te aspekty, które Bóg nam o sobie objawia, stają się tym naszym wyobrażeniem Boga właśnie opartym na Jego Słowie na Jego objawieniu. I to są właśnie te Jego cechy to są te Jego dzieła, to jest ta Jego wielkość i chwała, która no, nie wymaga od nas teraz tworzenia jakichś ograniczonych wyobrażeń cielesnych. Nie? Jeszcze, bo Krzysiu bardzo trafnie jeszcze spostrzegł, że właśnie jak są imiona Pana Boga w Biblii, hmm. tak, bo to mamy Pan, mamy Zbawiciel i to wszystko nam hmm. na coś po... no to jak atrybuty Boga, tak? jak osobowość. No właśnie i teraz jest tym, jest tym, jest hmm. tym, jest to chyba najlepsze i adekwatne jako, jako odpowiedź dla Ciebie, Adaś. Mm -hmm. <laughs> bo mówimy to może... o pewnej, pewnej potencjalnej możliwości. Potencjalną możliwością jest to, że możemy sięgać tu, tu i tu i tu. Mm -hmm. Ja pytam, jak, jak sięgamy mm -hmm. rzeczywiście w okay. naszym życiu, mm -hmm. gdzie naszemu światu jest. Czas nam się modlić, kochani, także mamy o czym rozmyślać. Słuchajmy, jeszcze do Boga. Zachęcam, bracia, siostry, jakbyście chcieli jeszcze się pomodlić, to śmiało podnośmy nasze głosy. Jezus. Ty mówisz, że jesteś początkiem, końcem, mm. jesteś alką, Omegą, mm. I, i tak jest. Mm. A my, ja tak wierzę, wierzę, że przyjdziesz, będziesz dalej człowiekiem na nowym świecie, Bogiem, w mm. postaci człowieka, ale uwielbione ciało, przecież Słowo Boże wyraźnie o tym mówi i wierzę, że tak będzie wszystko, co mówi Twoje Słowo jest tak amen. i i ufam a czego nie rozumiem zostawiam jeśli Boże zechcesz, to mnie objawisz a jak nie to się dowiem wieczności i, i dziękuję że, mamy, że do Ciebie, że mm. że jesteś wielki, potężny Bóg. Mm. Mm. Że nawet nie jestem w stanie tego pojąć. Nie jestem w stanie, ale wiem, że jesteś moim Panem. Wiem, że mnie prowadzisz. I wiem, że mnie doprowadzisz do końca. Mm. Amen. Amen. Amen. Amen. Ojcze, tak, dziękuję Ci za to. Jak do tej pory już się nie objawiłeś nie. i Panie, proszę Ciebie, abyś objawiał siebie coraz bardziej, abyś objawiał swoją chwałę, Panie, aby nasze serca były, Panie, poruszone i wdzięczne, Panie, za to, co nie. czynisz i za to, kim jesteś, Panie jesteś wielkim, świętym Bogiem Panie jeszcze wiele, wiele jest zakryte przed nami Panie, ale dziękuję, dziękuję za to co już nam objawiło się, niech Tobie cześć i chwała Panie, Amen Amen, Amen Panie, też dziękuję za ten czas, kiedy możemy rozważyć Twoje słowo czy za to, kiedy przychodzi moment, że nie jesteśmy pewni, każdy może być opinię opinię, ale wiem, że nasze poznanie jest tu cząstkowe Panie, nie wszystko jesteśmy w stanie poznać z naszego życia Nasze poznanie cząstkowe, Panie. Dziękuję, nam to, daj nam to rozumienie, Pani, mi to, Pani dajesz. Dawaj więcej pokory w moje serce, mm. więcej wiary, Panie. Nie rozważę jako człowiek, ale ten, który wierzy, bo to była Twoja wola. To wszystko się wykonało, Panie. Amen. Amen. Amen. Tak, kochany Panie, dopomóż, abyśmy wzrastali. Dopomóż, kochany Panie, abyśmy zbliżali się. Teraz bardzo do Ciebie, aby, abyśmy Panie chodzili, przychodzili Panie do Ciebie w każdej sferze, w każdej sprawie, abyśmy Panie poznawali Twój obraz, abyśmy Pani szli Panie. abyśmy, abyśmy Pani by się podoba. Amen. Amen. Tak, Panie Jezu, dziękujemy Tobie za wszystko, cokolwiek nam pokazałeś, mm. Panie, cokolwiek nam objawiłeś mm. każdą jedną sprawę, którą Panie nam objawiłeś po sobie i proszę Cię, Panie, abyś, abyś nas prowadził, abyś prowadził Panie nas na tej drodze aby Twój Duch, święty Panie, nas prowadził i strzegł, Panie, też przez nadchodzący tydzień. Proszę, Panie, aby te prawdy, które tutaj dzisiaj omówiliśmy, abyś, Panie, nam objawił, abyś pokazał nam, Panie, jak jest naprawdę, żebyśmy nie budzili, żebyśmy, Panie, trwali w tej światłości, Panie, też, żebyśmy karmili tym słowem, widzieli, Panie, Ciebie, jedynego, prawdziwego, żywego Boga. O, to Panie jest. Mm. Amen. Amen. Amen. Dziękuję Ci, Ojcze, za ten dzisiejszy wieczór, że możemy wszyscy w jednym duchu Panie Cię wierzyć, przyjść mm. mm. Cię, wysławić, słuchać Tego Słowa, Panie mm. Boże. To jest najcudowniejszy czas, kiedy możemy być z Tobą, Panie. Mm. Dziękujemy Ci za łaskę, zbawienie, że nas uratowałeś. Dziękuję Ci Panie Jezu, że nas pierwszy znalazłeś. Dwałe Ci prawie. Poni wygorszony Jezu Chryste. Po wszystkie dni nasze. Amen. Dziękujemy, kochany Panie, za światło poznania Ciebie. Za Twojego świętego Ducha, który uczy nas. Który sprawia, że te słowa, które czytamy nie są tylko źródłem wiedzy intelektualnej. Ale Twój Duch objawia nam Ciebie, sprawia, że te słowa, które czytamy są słowami życia, są słowami, które przynoszą nam życie i przemieniają nas. I to, o to prosimy, byś kontynuował to dzieło w życiu każdego z nas, każdego brata, siostry, abyśmy wzrastali w poznaniu Ciebie, abyś Ty był kształtowany w nas, abyśmy wszyscy doszli do pełni wymiarów Chrystusowych, aby nikt z nas nie był dzieckiem, biotanym, ladawiatrem, nauki, abyśmy nie byli ludźmi cielesnymi, abyśmy nie byli ludźmi, którzy myślą i postępują w sposób niegodny Ciebie. Daj, Panie, żebyśmy w każdym wymiarze naszego życia coraz bardziej Tobie się podobali, tak. chwalili Ciebie i byli błogosławieństwem dla ludzi wokół nas. Prosimy, kształtuj nas, prowadź nas, a Tobie oddajemy dziękczynienie, chwałę, bo wiemy, że wszelkie dobro w naszym życiu jest Twoim dziełem, dziełem Twojej łaski i za to Cię chcemy zawsze wysławiać, że tak łaskawie się nam objawiłeś i objawiasz i prowadzisz nas. chwałę Tobie. Amen. Amen.